Subiektywny podcast sportowy. 132. Odcinek subiektywnego podcastu sportowego. A jak słusznie zauważyli słuchacze, 133. No Już do końca świata jest. będziemy teraz. Jeden odcinek w plecy. A jak nas... Znaczy dwa nawet. Jak a, nas... ja, a ja tego odcinka nawet... Nie, nie mam szans usłyszeć. Znaczy on jest, także go usłyszysz może. No jak? No, no dida... mi go Przemek, Przemek na prywatnej płycie dostarczy. Na didaskaliach go podłączymy. Ja ci powiem tak, taka płyta kosztuje tylko 200 zł. <śmiech> Ale, Ale to nie, nie tylko dla ciebie, jako dla pana redaktora. Bo normalnie te płyty chodzą dużo więcej. Szczególnie, że obrobiliśmy ci tam te wszystko, co mogliśmy. Cztery litery. Włosy. Włosy, z tego pamiętasz z, z brady. Znaczy, Ja pamiętam, jak miał włosy. włosy z to brady. Z... Z, brady z włosów. Ja, chciałem się ja jak... myślę, że słuchaczy nie bardzo interesują włosy. gdzie, włosy, kiedy nie. i w jaki sposób miał włosy, gdzie gdzieś miał, miał włosy. Co miał włosy Ja mam pytanie, czy lubicie Pepsi? Hmm. Nie. No to... Z rumem bardzo dobre na, to znaczy, może stadion będzie się też nazywał Pepsi z Rumem, bo na pewno. Pepsi z Rumem Arena. Pepsi z Rumem Arena. Z roomem, arena. Eee... A ile płacą? 6 milionów złotych. Ale o którym stadionie mówisz o narodowym? Na Dej no, na, Day Polski. na Wojska Polskiego, Aha. Pepsi bez cukru Arena, a owszalę Warszawa, legia Poznań. Nie, no ale to nie jest, nie jest jakaś praktyka, nie wiem, nie wiadomo skąd, że, że, że nazywa się jak. Allianz Arena. No Alliance Arena, Alliance Areną. Emirates. Bo Allianz, Równie głupie nazwa. ale, nie, ale nie, nie. Nie, wiem, nie wiem, czy. Jeszcze, czy, jeszcze myślę, że. No, nie no. wiem, czy wiecie, ale oba te stadiony nie miały docelowo nazywać się Kazimierza Dejny albo Józefa Piłsudskiego, tylko miały po prostu. Przyszedł sponsor, zapłacił Alians, firma zapłaciła pieniądze. I postawiła stadion i firma Emirates wyłożyła 300 milionów funtów i postawiła stadion i umowę nam jest na 15-20 lat i już. A tutaj miał być stadion zbudowany za miejskie pieniądze, miał się nazywać Kazimierza Dejny albo Józefa Piłsudskiego albo jakkolwiek inaczej, no, a teraz będzie się nazywał Pepsi Arena. chyba. Ja nie widzę w tym nic złego. A ja, ja też widzę. No to że sponsor przychodzi... Nie, no. ale to nie bo chyba niewyraźnie słuchałeś tego, co właśnie łuszczył nam kolega to, No to że miało się nazywać inaczej, jest inaczej? Nie, że tamte stadiony nazywają się tak, jak się nazywają, ponieważ sponsor w wydatny sposób sponsorował budowę stadionu. No dobrze, to akurat podał takie przykłady, ale myślisz, że w Europie to są jedyne przykłady, kiedy... A podaj mi przykład jakiegoś takiego znanego no, nie stadionu. nie wiem, no teraz inaczej? Nie, nie, nie przychodzi no, nic fez, do głowy, no ale... ale no ma, to tak... być, ma być Bernabeu Emirates, no ale nie wiadomo, czy będzie, tak, no, tak. No, ale nie, no, na pewno w Europie są jeszcze stadiony, które nazywają się od sponsorów. Na które pewno to wspomniane A nie, koniecznie akurat tych sponsorów, którzy wybudowali. Ja to akurat nie widzę w tym nic złego. Nie, nie wiem, no znaczy, to nie jest. Bo nie jesteś prawdopodobnie kibicem Legii Warszawa. Bo kiedyś tym... legi z tego, co widziałem na forach, to mają pewne wątpliwości znaczy, co, do, co do tego, że. Mam wrażenie, że tak głupio jak były inne nie, ja, ja to bym się dajny, na przykład czysił, że klub, klub dostaje być. dodatkowe pieniądze i ma dodatkowego sponsora na, na swoją klub, działalność. Bo, bo... No właśnie, bo to nie klub, że klub, klub nie nie jest Miasto jest, z tego, co ja się dobrze orientuję. Nadal. Mhm. Czyli to nie, jest, to nie jest tak, że sponsor oni dostają do znaczy, za to, się, to, to, to, się, to się rozlezie, bo to nie jest tak, że rzeczywiście, nie wiem, no, Barcelona jest właścicielem stadionu Camp Nou i może, i może sobie robić z nim co, co, co się członkom klubu żywnie podoba, tylko tu jest tak, że tu prawa są rozmyte dosyć mocno, bo jest ITI, które wyłożyło sporo kasy nie wiem co, prawda, na znaczy, co, bo, myślę, że... bo głównie to myśmy wyłożyli pieniądze z podatków Myśle, na myślę, budowę tego stadionu. Roz... Myślę, że nie są rozmyte, no, ktoś tam wie dokładnie no to, za, to i za, to w jakim za, to... procencie jest znaczy, właścicielem znaczy, stadionu. To jest, to jest tak, to jest tak. Ja, Ale... ja na przykład rozumiem właściciela stadionu, że chce na stadionie zarabiać, zwłaszcza jak go wybudował. No, szczególnie, że firma PepsiCo ma prawa do na przykład organizowania koncertów. Bo ma kontrakty z wieloma tak. wykonawcami. Ja, różnymi. Ja, ja rozumiem, że, że, że jeżeli, się buduje, jeżeli, się, jeżeli się buduje taki jeżeli się buduje tej, tej wielkości stadion, to chce, że, chce się po prostu na nim zarabiać. No to jest jakby rzecz Ale, naturalna i oczywista. Tylko nie zmienia się koni w półgrzeki, że tak. Po, powiem. Zosadziłeś <laughs> teraz. No, no wiesz, no nie, ja nie wiesz, wiem. Albo... Ja nie wiem no albo cię stać na utrzymanie stadionu, albo ci nie stać go na niego. Jeżeli moment, jest moment, w którym cię nie stać na niego, to szukasz pieniędzy, nie? Czyli lepiej, żeby Ale... po prostu niszczał. No, znaczy, bo... on, on, on ma się nie najgorzej, ten stadion to raz. Albo no, jest nówka. A w momencie, w którym nie masz pieniędzy na jego remontu i dbanie o A niego. A koncerty na nim też się odbędą, bo już w czerwcu? W czerwcu jest ten festiwal Orange'a? W czerwcu. No, Jamie Rockway, The Streets. Y no, Michael Jackson. No ale to wszędzie na świecie się na, na stadionach odbywają koncerty. No to jest jakby rzecz naturalna. No to u, tylko u tak, nas ale, jest pomysł taki, nie, nie, żeby wszędzie, były stadiony, nie wszędzie stawia się sprawę w ten sposób, że, żeby nie były, że robimy, nie że robimy stadion koncertów. za pieniądze podatnika. A potem handlujemy dodatkowo jego nazwą, żeby jeszcze dodatkowo dorobić. No właśnie, to powinni nam e, część zysków z tego, co Pepsi zapłaciło za stadion. My jako społeczeństwo. Kibice Legii. Nie kibicelegi, ale podatnicy. No, no dokładnie. Nie, bo to jest, bo to, bo jeśli to było... Z, się zarabia dwa razy na jednym. No nie, no to słuchajcie. Naj, najprostszą metodą w takim momencie jest następnym razem pójść do wyborów i nie wybierać tych władz. No, no a... bo to jest tak, no bo jeżeli oddajemy im władzę oddajemy im władzę, i no oddajemy im również władzę na takie projekty i na takie wydawanie pieniędzy. Nie było żadnego referendum, czy budujemy stadion, czy nie budujemy stadionu w Warszawie. No nie. Nie, było, nie było żadnych tych, bo po prostu była inicjatywa władz rządzących miasta, które zostały wybrane w normalnych, demokratycznych Oczywiście. Wyborach. Mało tego, program rozwój sportu dla miasta, panny pan Hanny yy, mieści się w 30 czy 40 punktach. Zgadnijcie, ile z nich zostało zrealizowanych? Jeden. Stale no, tak Warszawa. No. I nic więcej. No, to i tak no bo kryzys tak tak było tak tak A tak jest tak tak tak nie nie jest kryzys, A kto zbudował nie, to no, nie, wcześniej. To, no, nie, lody się zrobiły już się wcześniej tam, To zdecydowanie wcześniej. No, no tak, to, to, to jeszcze tak. to jest ustrój. No, taki to jest ustrój, że generalnie rzecz biorąc w momencie Natomiast no, takimi decyzjami przynajmniej nie Przynajmniej spokojnie kibic Legi do kibica Legi będzie mógł powiedzieć chodźmy na Pepsi. <śledź> <śledź> o, no i udławił się Pepsi. <śledź> Ja wolę mimo wszystko ten drugi napój, bo jest taki jakiś trochę mniej, znaczy słodki, jest tak samo, ale trochę inaczej, lepiej smakuje. Nie, to ja już tych dwóch napojów wolę akurat pepsi, chociaż znaczy ja. żadnego z nich nie spożywam zbyt często, więc no może nie jestem, nie wole, jestem fanem. Wolę ten drugi. <kłyn> o, to wiesz to można może by chodzić na kokę. <ślam> No to nie wiem, nie wiem czy czytaliście ja Nie, nie wiem. wiem, czy wiecie, ale to generalnie i na Żylecie i na wielu innych trybunach w Polsce dosyć popularna jest rozrywka no nie wiem, co, oni powie, czy na nie czy na inne to proszki. W takim razie są bardzo bogaci no. Czytaliście tą, tą książkę jakiego Wojciecha Mana Jest taki e, Wojciech Tak, on napisał książkę, która już nie pamiętam jak się nazywa Syn Tomasza nie, to nie ten, który właśnie opowiadał, jak to w latach chyba 60 tu jakichś podejmowaliśmy artystów, znaczy no jak my, no my się nie podejmowali. No ja nie. I przyjechał jakiś artysta zagraniczny i kolega Man pracował w jakiejś firmie, dzięki czemu prowadzał tych i tam się zajmował nimi w, czasie, w, czasie, wo, w czasie wolnym. Tak. Współpracował, no i właśnie, z pogardą się z pogardą, tak. Jeden z tych artystów ktoś zapytał, gdzie tu można kupić kołk. A co nieobeznany zupełnie w świecie, młody, nieskażony niczym Wojciech Mann poszedł szukać Coca-Coli, oczywiście. No, to, to, to jest ciężkie wyzwanie, no, żebyś... no Nawet nie wiem, czy nie trudniejsze niż znaleźć kołk, naprawdę. Wtedy. W, w tamtych czasach. A, ale swoją drogą tam to jest parę nie, ciekawych. Nie, ich, wy, jest, jest parę tam ciekawych, tam była. ciekawych anegdot w tej książce, na przykład <laughs> o tym, jak to z Alechowskim poszli i właśnie w pagardzie przedstawili listę zespołów, które chcieliby sprowadzić, będąc nastolatkami. I tam, a z grubej rury poszli. Umieścili The Beatles, Rolling Stones, Animals i tam jeszcze kilka innych, co im w duszy zagrało. Tylko więc się nie przyjechali z tej Mój, listy. Tak. tak. No, ja niewiele <grym> brakowało, miałbym szczęście nagłaśniać The Animals w Radomiu, w amfiteatrze. Ale ale nakład ale zupełnie kogo innego. Ale powiem ci jedno, że my, jakieś sześć razy rok, już. I, rok jest o, ale taki. Ale widać, widocznie mamy ten podobny gust. Rok jest taki, że możesz Briana Adamsa w Bytomiu nagłaśniać w tym roku i Roda Stewarda w Toruniu. Chyba wolałbym chyba jednak Roda Stewarda. Ja, ja to nie wiem, bo. bo ale dobrze, Adamsa. jak się doczekam Tiny Tarner w Ciechocinku, to. Ja powiadam wyzwa... taki film animowany, w którym podła taka kwestia, że za Briana Adamsa rząd Kanady przepraszał już wielokrotnie. No, South <głos> Park. Tak, no. tak jest. I tu już Zgadzam się z tą kwestią. No to może zaczniemy podcast. A nie, bo było, już było, to już było pepsi, o sporcie. Już było, To Już było o sporcie. To już było o sporcie. Mamy było. Jeszcze takich mamy może anegdotek, ciekawostek, chociaż nie wiem czy powinienem, bo i tak dr Kondraciuk na koniec będzie męczył anegdotkę, ale trudno. To zostaw na koniec. Nie, bo tak teraz nie pasuje do tego wątku takiego lekkiego i z nazwami i z tytułami I też. ile już minut zostało nagranych? <śmiech> Spokojnie i też nie mamy dużo miejsca na ale dysku, ja, więc będę was... Ale ja się pytam, ile? 10 minut. 10. No to jest doskonała pora, bo zauważam, że właśnie koło 10 minuty ostatnio redaktor Magdzia zaczyna opowiadać. Się, się rozkręca. Ta. Się, tak, pierwszą <grych> tak. Nie, bo a propos tytułów, bo jakby yy, tradycja yy, głupko tego tłumaczenia tytułów w Polsce jest długa. To, to tytuły filmów moglibyśmy tutaj przytaczać na potęgę. A ja ostatnio yy, widziałem dokument taki sportowy, żeby nie było który po angielsku nazywał się Ole who put the ball in the German net mm. jak przetłumaczył to polski tłumacz kto wsadził piłkę do siatki? Ole, kto wsadził piłkę do niemieckiej bramki <głos> <głos> kto wepchnął dokładnie no to nawet lepiej ale nawet w pierwszej chwili to Ole tak by powiedział, jakby to był jakiś taki, wiesz, hiszpański zaś. Ole! Ole! Ole! To, ja, to myślałem, piłkę chodziło, do niemieckiej jakiegoś du Myślałem, że Ole to jakiś duński Nie, no, to, piłkarz. No czy tu raczej chyba chodzi no, no, o norweskie? No, norweskie. O, właśnie. O ole Bosse ja i Dzieci z Bullerwen się ukłoniły. ale nam się ukłonił kiedyś norwek jak próbowaliśmy mu tam po paru głębszych w klubie Stodoła na jakimś koncercie z kolegą Magdziarzem wytłumaczyć, że mają świetnych piłkarzy przecież w Norwegii. No. I ja, ja mówię, jakich, jakich? Ja mówię, no Torre André Flo, no to zrozumiał. A potem mówię, Ole Gunnar Soskier. Ja mówię, nie ma takiego. Prika. Ja mówię, no w Manchesterze gra. A, Szusia! No i już wszyscy wiedzieliśmy, że susja jest Szuszja. No, to właśnie ten... To że ten właśnie ten, ten, Ole. Ten, że shushia. Ole. Wepchnął piłkę Ole do niemieckiej Ole bramki. Znaczy ona taka niemiecka, to, to jest katalońska bramka, bo to było na Camp nou, jak mnie ma. No, ale jak Oliwier Kant stał na bramce, to zawsze była niemiecka. Tak, już, tak, Nie tak. dało się tej bramki z żadną inną pomylić. No, a każda linia biała z, za jego plecami albo pod nogami jest linią Zygfryda. No, no. bo Oliwier wokół się... To co powiedzieć, metrów, wszystko. To, co powiedzieć o Mateusie. Tak, germańskość Germańskość pominiły jest No jemu tak. No, wyjątkowo jest. No i świetnie nawiązuje to do historii kontaktu A świetnie nawiązuje do twojej koszulki, nie wiem, czy wiesz. Ale to jeszcze mało. <skrybujdenky> kontaktów, kontaktów, czy to, że ma swastykę ba na ramieniu słuchacze <trees> tak, tego nie widzą jak ale jest czerwoną opaskę, opaskę z białym kołem Ude. i czarną symbolem e słonecznym e -e, jako prawdziwy e -e... Polak. <riszy> i czapkę SS no, wiesz, jak, jak, jak śpiewają prawdziwi Polacy kiedyśmy na, na Moskwę szli na piersi dyn dał <harmless> ja ja Dobrze, no może o futbolu coś. No to właśnie chciałem nawiązać. Zwolnili trenera tam w tym twoim klubie. To, to jest jak mało istotne. Ważne jest to, że Hosabak rozpotyka się z latarem Mateusem i wymieniają uwagi na temat zawodników przyszłych Lecha. To nie jest dobrze, bo Lothar Mateusz, o ile wielkim piłkarzem był, to trenerem jest dużo gorszym nawet niż bakero. No ale poka pokazywał tam jakiegoś obrońcę no, tak. Danowa? Kogo? Danowa, obrońcę reprezentacji Bułgarii, Danos. Ja nazywał. Przeczytałem za... To trzyna... to trener... się za to i trzynaś się pod nim być bardzo mocno za nim rozglądał. Ba. Nawet stwierdził, za że bułgarskim, jest... bułgarskim? Smuda? Tak, tak. Że, że, ale jeszcze jak był w leku. myślałem, że już całkiem... To być... właśnie o tym, o tym obrońcy mówił, że on jest w stanie rozpoznać, czy piłkarz jest coś warty, czy nie, po tym jak schodzi po schodach. I to właśnie był ten bułgarski zawodnik obrońca. No, jak, jak schodził po schodach? No podobno jakoś tak schodził, że, że, że, że... Świetnie schodził. Że... No no tak czy... wyczytałem, bardzo przeczyta... ciekawy artykuł. Przeczytałem za to listę trenerów, którzy mają po ewentualnej porażce przy ogromnej y, ilości kibiców. 36 tysięcy już sprzedanych jest biletów na ten weekend. Lech Legia. Lech Legia, tak. Y, zresztą kuriozalna sytuacja. Wczoraj załatwiałem kolegom z Legii Warszawa, kibicom Legii. Ja, jako kibic Polonii, y, bilety na Lecha Poznań. No, po znajomości. Wejdą. Na no, no nie, nie, tam no wejdą Pewnie no bo sobie nie wyobrażam Żeby 36 tysięcy ludzi Ich tam nie, nie zlinczowało, jakby weszli inaczej Natomiast Andrzej Dawidziuk Paweł Janas A trzeci, kto był trzeci? Ale że... <grym> Niech Henryk Kasperczak, bo jego też zawsze wymienia. Kasperczak no, jest ale, zawsze tak No ale jak tak nie pamiętam no, Słuchajcie, przecież wiadomo kto będzie Paweł Janas Oczywiście Pawły, ja zawsze. No, zawsze. On, no, to on we Wronkach smutne. biega z dubeltówką Ma blisko hmm. Dawidziuk zresztą w Szamotułach pracuje Z tego co się orientuje w tej chwili No przecież Dawidziuk to chyba nigdy nie prowadził No właśnie tym, tym bardziej mnie to dziwi Że on, on za całe życie bramkarzy trenował Czyli co, czyli to już koniec historii Bakero w Polsce? Znaczy jak przegrają Albo no bo... Poczekaj, mówimy o następcach Bakero Czy Skorży w tej chwili? O następcach no, Bakero, bakero. <śmiech> Bo Skorża generalnie Nie wygrywa meczów, ale chyba ma jakieś tam wsparcie kibiców i... Tam... No i jest na pudle cały czas. Ja bym nie no i ma... Walczy o to drugie miejsce, tak? Lech na drugie miejsce to ma marne szanse bardzo. Czytaj, puchary... No, nie ma pucharów. <grym> Swoją drogą, jakby tak, jakby tak Legia jednak przegrała teraz ten mecz i gdzieś tam by spod, bo w okolice czwartego też miejsca piątego, to finał Pucharu Polski może się bardzo, bardzo ciekawy być, bo tam może być właśnie Lech Legia w finale się może zdarzyć. No tak. E, I to może się okazać, że to jedyny... No tak, no to może być jedyna przepustka dla którejś z tych drużyn w ogóle do, do gry No tak, tak, się, tak się, no bo, tak się może okazać. Wiadomo, mistrzem Wisła, y, wicemistrzem w tej sytuacji może być Agielonia i ten, kto zdobędzie Puchar Polski, no to wiedzieliśmy, że to, to walczy kilka zespołów mocno, mocno spiętych, tylko że Beskidzie ma dobry wynik. w meczu w Pucharze Polski 1-1? No niby tak, ale jakoś no, nie wierzę w to, że jak Lech naprawdę się zepnie, to no, no w piłkarze dwa razy Wisła też, Wisła też, też tak istnieje. myślała. No Wisła się chyba jakoś tak nie spięła, bo Wisła jednak... Liczyła celuje no, w mistrza. Tak, tak. I wtedy już miała trochę przewagi. I wyglądało na to, że oni, oni bardziej mają skierowaną uwagę skierowaną na ligę. ale Lech w tej chwili, no to jest ich już ostatnia szansa. Jak oni ten mecz przegrają, to nie muszą go przegrywać, wystarczy go 0-0 tak, tak, Tak, no, chodzi mi o dwumecz. jeśli, jeśli nie, nie, nie awansują dalej, to, to lek się rozsypie, bo bez pucharów, tak jak mówiliśmy, tam pół drużyny odejdzie, spokojnie. Mhm. Ja słyszałem, że, że, że nie i mhm. właśnie baker szuka wzmocnień. No, szuka wzmocnień, a znaczy, raczej co, uzupełnień podejrzewam. Co, co, co wam mówić? No? Szuka, no, szuka, szuka uzupełnienia po tych, którzy odejdą, No bo nawet jak ich na siłę zostawią bez pucharów, to, to, to i tak będzie... No. Takie drużyny Słuchajcie, to już widzieliśmy. A, tak mi przyszło do głowy, tam no, polska liga. Nie poszedłem na mecz, bo mi się nie chciało, a mogłem iść. Korony z Wispą? No, i żałuję e, cały czas. My też żałowałem cały się czas. trochę wiatru, trochę. Znaczy, tak, trochę. Nie chciałem jechać po nocy. To w ogóle dobra kolejka była. Znaczy dobra pod względem takich właśnie emocji. Trzy no. mecze się skończyły dwa-dwa, Tak dziwnie. I w, tu, tu, każdym, w każdym karne, w kartki minucie. czerwone w ogóle no, się dobry, działo. Dobry, znaczy dobry w tym meczu no. się działo wyjątkowo dużo. I tak jak później oglądałem skrót tego spotkania, to. Korona z Wisłą zawsze miała dobre mecze właśnie, to jest, to jest ciekawe, że te mecze były ciekawe. O no tak, nam się dużo zawsze dzieje. To jest ciekawe, że mecze były ciekawe, tak to ciekawe. To ciekawe jest, jest, słowa, to jest co pan mówi, ciekawe. że to jest ciekawe, że pan nie, mówi, że jest bo, ciekawe. Bo nie wszystkie takie mecze były. Nie no, wszystkie nie, nie, są takie nawet, ciekawe. Tak być. Ja, też, ja bym taki wniosek złożył nawet. Że mecze, klasy, być że mecze powinny być ciekawe. mecze powinny być ciekawe, wszystkie. No, tak, dobrze, tak. dobrze by było, no. Tak, na przykład w odróżnieniu od meczów nieciekawych. Na przykład powinien być taki kolejny sędzia, który nie sędziuje meczu, tylko bada jego ciekawość. O, na przykład <laughs> jeżeli okaże się, że w pewnym momencie ciekawość spada poniżej 0,5, to wtedy on wychodzi Meciezm na przerymany. polisko i mówi dziękujemy, do widzenia wszyscy do domu. I wszyscy do Albo nie. Jak, a na przykład mówi, teraz wygrać. Nie, po minus 1. <laughs> po po tak. A teraz wygrać tak, tak, ty z dziesiątką, zamień się z tym, ty przechodzisz do tej drużyny, a ty do tej. Ten pan wchodzi, dajcie to, mi że... tego z ławki. Nie, nie, to byłaby no ingerencja. Wczoraj, wczoraj nie, na przykład. Ale gdyby na przykład dostawali po minus jeden punkt wtedy, przy nieciekawym meczu nawet, który zakończy się wynikiem 6 do 0, no to wtedy wtedy wszyscy by się <śmiech> musieli starać, nie, żeby no ja był nieciekawy. Że... Ja pamiętam, że jak Często graliśmy... tak bywa, że wynik 6 do 0 powoduje, że mecz jest nieciekawy. No, no, o tym mówię przecież. Bo często to Barcelona na przykład udowodniła w kilku ostatnich latach, że nie da się oglądać w pewnym momencie, jak drużyna prowadzi 6-0 na przykład, ale się do Baru. Ostatnie granderby były w zasadzie nieciekawe. Znaczy, dla mnie były, bo byłem na stadionie. Nie, nie, ale były bardzo nudne, to prawda. Nudne. Były, były, były nudne. Ja, no. ja się nie nudziłem. No, Potworne były. Zaraz będziesz miał ciekawe. Tak. Cztery razy. No zobaczymy. No. Znaczy, to, to, to, to, to jestem pewien, no, już jest. Pe... Pe Pepe jako antidotum na Messiego ma wystąpić w środku pola i wyłączyć go z gry. No to e... będzie ciekawy mecz. No ja się skończy boję. się tak, że Messiego połamią, a no Pepe dostanie czerwoną boję. kartkę i nie zagra do końca sezonu. No no Czyli dobra. w następnych trzech meczach Granderby nie zobaczymy ani jednego, ani drugiego. No, na ja, pewno ja nie zobaczymy Carvajo. No właśnie. No. Znaczy, znaczy nie, wie, no... znaczy nie martwię się Carvalho tylko martwię się, że połamią. Na... Nie no, już przestańcie w takie wizje. nie No to znaczy, czy... ja pamiętam mecz Murin, jak, jak, jak no, Barcelona tak. grała z Chelsea, kiedy po prostu zgłinęło się polowanie trwało, na od pierwszej tak. minuty wtedy. Bardzo uprasza się panów redaktorów o nie mówienie na Ale no. mówimy to samo, więc no. może to. Nie Dwugłos, <głos> <głos> <głos> <głos> tak. no przypomnę, że Robin ideologu. Dobrze, znaczy, że nie w tym, jak ktoś nazywa tak, że się z takim późnieniem parosekundowym śpiewa. To jest. Yy, yy, yy, yy, jak to się nazywało. To... Polifonia. Nie, to się jakoś inaczej nazywało. Nie, polifonia polega na tym, że się powtarza co jakiś czas ten sam motyw. Ale Tylko nie, zaczyna o, się o to on zdecydowanie chodzi jak na przykład na trzy głosy się śpiewa i jeden głos zaczyna, drugi zaczyna śpiewać to samo, ale z poślizgiem powiedzmy dwóch, śpiewanie. trzech sekund, i następny, następny, następny. Nie, następny nie, to się jakoś inaczej zaczyna... Moja pani od muzyki w podstawówce to nazywała inaczej. Ja się razem nie znam, więc. No, no, ja tym chę tym chętnie się wypowiem. Musiałbym się, brata zapytać. Na przykład, mój brat. śpiewa. Znaczy dopóki nie jest to kakofonia, to wszystko jest dobrze. No to właśnie była. To w co z regułów, jeśli, jeśli w podstawówce dzieciakom każą to robić, to właśnie wychodzi kompletna kakfonia, Dobrze, kakofonia. ale o czymś mówiliście. Yy, ale już skończyliśmy. o Realu madryckim. O Realu madryckim. No właśnie, bo no. Yy, jeżeli ktoś myślał, tak jak ja w ostatnim odcinku podcasta, że że Guardiola <laughs> wypuści jakiekolwiek rezerwy na jakikolwiek mecz spośród tych czterech granderbowych, no to ostatni mecz w Doniecku pokazał, że nawet w meczu rewanżowym w wygranym dwumeczu wystawia pierwszy skład znaczy, że ma taki pomysł nagranie, że drużyna będzie grała pierwszym składem, że nie będzie żadnego oszczędzania, i po prostu Muridniel zresztą z yy, Tottenhamem zrobił dokładnie to samo. Też wypuścił pierwszą ekipę. Fakt, że pan sędzia we wczorajszym meczu, nie wiem czy widzieliście to, co. Znaczy, trzy karne dla Tottenhamu, jak złoto. Trzy nie, ale dwa były. Dwa to, dwa, tak, no tak, no, to. Mecz by inaczej wyglądał. Trzeci, i trzeci. No tak, ale. No, ale, ale, no i do ale tego. Dwa, dwa pewniaki były jak najbardziej. I do tego bramkarz, który ma bochny ciasta chlebowego zamiast no nie, dłoni. Nie, nie, nie. Ja będę bronił Janusza Gomesza. Janusz Gomesz <śmiech> jest świetnym bramkarzem. Świetnym bramkarzem się tylko da, nie umie bronić. O Jezu, każdy się zdarza. <śmiech> taką... To, tak, tylko ja pamiętam, jak broniłeś Dudkę, jak mu się zdrafiał taki lat. Także to wiesz, to się zdarza każdemu piłkarzowi No ale nie co tydzień No, no nie co tydzień się zdarza No przepraszam zadać. Cię, w poprzednim meczu z Realem Madryt nie złapał dwóch piłek Które leciały to, w stronę bramki to nie jest taka sytuacja, A teraz znowu nie złapał tak, jednej To, to nie no. jest taka sytuacja jak z Borucem Że leci piłka i odbija się od kępki Przysłowiowej trawy piasku. Od piasku A on sobie właśnie wymyślił, że ją wybije No i, no i następuje tutaj Eurelio Gomerz, nie jeżeli, mam dłoni jeżeli, tak, jeżeli ktoś łapie piłkę w taki sposób Że ręce Łapie piłkę w ręce, które znajdują się Gdzieś Nie, na, nie, nie w okolicach jego ciała On tak powinien tak, żeby... zostać siatkarzem, tak, siatkarzem Doskonałe nie, nie. siatkarskie zagranie było A propos siatkarzy, to Zaksa dziś wygrała ze Skrą ale to poczekajcie, może Aha, dobrze. Nie no był taki flap i chęcki, no było, było wielu bramkarzy no, ale do... to jest jak bramkarzowi się coś takiego zdarza raz, dwa razy w sezonie, to jest wszystko okej okay. ale jak mu się to zdarza tydzień w tydzień to coś jest no nie halo nie zgadza mu się tydzień w tydzień, bo zdarza. to nie zgadza się mu od no, trzech nie... miesięcy tydzień w tydzień no nie, ale yy, no, no myślę, że kompilacje z tego co zrobił w tej rundzie, to można by zrobić taką pięć, sześć takich bramek hmm. spokojnie, no trzymasz tylko w dwóch meczach z Realem Madrid. No, i okay. chyba, że ma kontrakt z Christianu podpisany na puszczanie jego bramek. Ja uważam, że. że, że ja, ja jednak będę bronił naszego Mesza. Uważam, że to jest bardzo dobry bramka, że on zresztą nieraz to pokazywał, grając wcześniej w Holandii i grając z Tottenhamie, Także. Także mu się coś takiego przydarzyło. Każdemu bramkarzowi się takie rzeczy zdarzają. Pamiętam, jak cierpieliśmy, jak, jak Fabiański by było odrzucane od składu i generalnie rzecz biorąc zbierał fatalne opinie. Problem i się w Tottenham jest taki, i tak że, dalej, i tak dalej. Że, że nie ma się okazuje, w że Jednak jest fenomenalnym bramkarzem i jednak może być pierwszym bramkarzem Arsenalu i, i jest wszystko okej. Okay. Także... Nie skreślajmy zawodnika po, po, po, po paru nieudanych interwencjach. No, no to że skreślajmy... Jego Chary jego... Hudini Rednap skreśli niedługo. No. Dla mnie to jest więcej niż oczywiste. No nie, można, nie można mieć czegoś takiego w bramce. No. Natomiast no, ja tak samo jak skreślił Kraucza. No. Chciałbym zrobić prezenter redaktorowi zawadzie i zwrócić Wam uwagę na pewno, nie wiem, czy, czy, czy słyszeliście o tym, co dziennik Marka wypisywał o, o, o, o, o trenerze. Guardioli. że co? Że przed meczem z sz, sz, sz, sz, Szachtiorem tak, na, że, na że powiedział, że będą prasowej, już w finale. A, tak, tak, całkowicie. To oskonało, to jest, to jest bardzo tak, tak, że będą już w finale. Tak. No, tak, tak. był bardzo zdziwiony, gdy się okazało, Freudowska że Freudowska pomyłka, finału. przeszedł ten Real Madryt do tak porządku ładnie. dziennego. I teraz ja chciałbym być w skórze tych dziennikarzy marki po półfinale Ligi Mistrzów. No zobaczymy, zobaczymy, no. No zobaczymy, bo generalnie też zaraz potem Guardiola na konferencji powiedział o Realu Madryt, że jest to najlepszy klub, z jakim, jakim można się mierzyć i że uważa, że każdy mecz który dostaje od losu przeciwko Realowi Madryt, jest błogosławieństwem dla niego jako trenera i dla drużyny, którą prowadzi. No to, bo, no to bo... Bóg go szczodrze obdarzył. No, no to, jest, to jest ogromne szczęście, rzeczywiście, jeżeli się chce przejść do historii w sposób spektakularny, bo on już wygrał pięć razy z Realem z rzędu. Jakby teraz jeszcze w tak krótkim czasie dołożył jakieś spektakularne wyniki w ciągu 17 dni, no to... No może zostać, już jest trenerem kultowym, jeżeli chodzi o Barcelonę, a może zostać taką absolutną ikoną na, na, na wieki wieków Amen. No. Może se wtedy spokojnie zmieniać robotę. Tak jak zresztą o tym nam gdzieś przebąkiwał w wywiadzie, którego zresztą nie autoryzował dla... Na jakiejś włoskiej gazety. No ale potem to powtórzył w jakimś innym też wywiadzie, że też jest tak, że, że, że on o tym myśli i że to rozważa, że jeszcze nie po tym sezonie. Ale... To, bo no bo to trochę takie no, takie nie wiem, Katanie, Ile on pracuje? Trzy sezony w Barcelonie? Tak. No ale wiesz, no chodzi Później o to, że się pojawiły, wiesz, tam... pojawiły dwie takie informacje i to w niedługim odstępie czasu. Tylko że no, z że drugiej strony pierwsza była taka właśnie, że nieautoryzowana. Nie jest był taki wywiad, jest tak tak dalej, jeden druga... trener, co pracuje trochę dłużej w jednym klubie a, i tak, właśnie ale, też jest w półfinale ligi mistrzów. No dobrze, tylko że, tylko że panie redaktorze problem polega na tym, że przez te trzy sezony on osiągnął tyle że teraz każdy sezon, w którym nie osiągnie tyle samo, będzie uznawany za porażkę. Ten taki jeden trener bardzo dużo zdobył, ale nie co sezon. tak? Więc teraz... No Dokładnie, ale no, to wiadomo, że nie, nie będzie zdobywał co sezon, no to trzeba no, jakby to się do to tego jest... trochę przyzwyczaić. Wiesz tak? so, jeżeli by Barcelona ćwierć w ćwierćfinale Ligi Mistrzów na przykład, to myślę, żeby było bardzo duże ciśnienie na Guardiolę w tym momencie i gdyby na przykład zajęła czwarte miejsce w lice. No właśnie, a pan Ferguson zdarzało mu się no, odpadać, dokładnie. zdarzało mu się zająć no tam niżej czwartego to chyba nigdy nie nigdy, nigdy ja nie myślę, zają. że Guardiola chciałby ten klub dla niego tyle znaczy, że może myśleć w ten sposób, że chciałby zakończyć to takim kątem i pójść gdzie indziej pracować na no spokojnie, mając za sobą legendę no, tego, nie chcę żeby go wyrzucili. wyrzucili. No, czy... może nawet nie wyrzucili, tylko wolałby, żeby ta, znaczy on ta karta że samo odejdzie, jeżeli nie będzie wiesz, wszystko działało jest tak, tak jak powinno no, tak. żeby to nie było tak, tak mi się wydaje ja pamiętam tak. czasy Guardioli, jeszcze jak był ukaże mi tej drużyny, bo i on i paru piłkarzy, którzy z nim wtedy grali e, odchodziło z Barcelony do innych klubów i oni wszyscy właściwie jak jeden mąż przepadali w tych, w tych mm. klubach, no Guardiola po odejściu z Barcelony zniknął zupełnie, no już nie pamiętam w tej chwili. Amor na przykład, który też od, po, po, podobny pograł, okres pograł, pograł, pograł chwilę, też gdzieś gdzieś mm. zniknął Ferrer w Chelsea no Ferrer przez chwilę w Chelsea sekundę. jeszcze grał, ale też no. nie za dużo nie no. pamiętam w tej chwili wszystkich nazwisk ale pamiętam wtedy był taki rzut piłkarzy, którzy od, odchodzili z Barcelony, no, de miało... la Penia na przykład który zupełnie gdzieś tam się no. Zagubił. Zagubił. To nie jest tak, że... że... Ale jeżeli, znaczy... zobacz, jeżeli w tym sezonie udałoby się Guardioli zdobyć z Barceloną Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Hiszpanii, to gdyby on nawet odszedł i gdyby zaginął, to czy potem historycznie, mając za sobą jakby taką kartę w Barcelonie, to to mu będzie pamiętane. A jeżeli zostanie w Barcelonie na przykład w następnych sezonach, coś się wypali i on tam będzie właśnie gdzieś w środku tabeli, bo wiadomo, że ten zespół... Nie no, w środku tabeli Barcelona to szanse mam no, żadne. Ma, ża ża ma, tak no, tak nie, nie przy tej młodzieży, nie przy tej no, przyszłości. Natomiast... natomiast mówię, no trzeba spojrzeć na właśnie na kogoś, kogo ma się pod ręką, czyli na, na Fergusona no i zobaczyć jak jak to wygląda, tak, że można w klubie pracować 16 lat, można mieć parę sezonów, kiedy się nic nie wygrywa i nikt się nie wypomina tego, Chyba więcej, 25. 25, <grym> no, tak naprawdę. 25. Znaczy tu no. ciekawe jest to... A ile 16. 16. ja powiedziałem? 16. Nie wiem, czy to 16 no, wzięło. Na pewno... No trend... i ma na przykład Ferguson szansę na zdobycie potrójnej korony. No. Tak. Guardiola też. Kto, Kto po to powiedział kolejny? ostatnio też na jakiejś konferencji prasowej, któryś z piłkarzy z Barcelony, że zapytany jakoś o zwycięstwa w Lidze Mistrzów w Realu, zapytał się, czy to było w epoce telewizji kolorowej, czy Ale no to też jest tak. To Wiktor Waldes podobno powiedział, ale nigdzie ja e, przegrzebałem media. mediach Hiszpańskie pod tym kątem, i moim zdaniem to jest jakiś wyssany z palca przez redakcję sportu katalońskiego wywiad, bo ja go nigdzie go nie znalazłem w żadnej innej Ale w... na pewno to było przed, przed, przed erą telewizji HD. To jest ten To tego. To to, to, tak, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o guardiolę, o Jezu, jeżeli chodzi o guardiolę, to rzeczywiście jest. Także, jeżeli się chce być trenerem wielkim, takim, który przechodzi do historii, to trzeba spróbować wygrać coś poza klubem, którego się jest nieodłączną częścią, tak? On, on tak na dobrą sprawę, tak jak powiedział cin w sensie tutaj kolega Magdziasz, redaktor, <głosy> <głosy> wszystkie sukcesy od momentu, kiedy był chłopcem do podawania piłek w 1986 roku w finale w Sewilli podawał piłkę Abelardo i później dostał jego koszulkę, aż po wygranie pierwszego finału Ligi Mistrzów w historii Barcelony, kiedy grał z dziesiątką zresztą w tym meczu, aż po osiągnięcie po sześć pucharów, wszystko zrobił z jednym klubem. To nie jest tak jak Mourinho, który sięgnął po, po wszystkie swoje sukcesy w trzech różnych ligach i znaczy, wiesz co, nie wiem, nie, wie, nie wie, ja nie jestem pewien, bo równie jest... dobrze można by powiedzieć o piłkarzach właśnie Inna kultura gry, wiesz, tak bo samo musi powiedzieć... środowisko no, ale jest, poruszamy, to jest... poruszamy, też bardzo ważny aspekt, tego no, ale wszystkiego wiesz, bo że taki też, trener jak się Guardiola, pitać, że, że Mourinho wydał 640 milionów w tych wszystkich klubach na te sukcesy ponad, no, no więc to też jest Panie redaktorze, proszę mnie nie przerykać. do tego, do, tego do, tego, do tego nie wprowadza, <laughs> no, prostu... do tego na przykład nie wprowadza wychowanków, nie wprowadza młodych piłkarzy, no, no właśnie, on tego nie umie, on po prostu kupuje piłkarzy tworzy... Idzie do drużyn, tam, które mają tak. te budżety, dostaje to, co chce. No. Ta, I robi z tego... Znaczy, w FC Porto tak nie było. FC Porto no tak, to FC... była drużyna, która, która wygrywała... To był jedyny taki przypadek. No. A teraz pozwolicie, że skończę tą swoją myśl, si. którą próbowałem zacząć. Nie. Zostałem w Więcej sposób... mówiłem. Brutalny, brutalny sposób zostało mi przerwane. Jesteś, no. no, więc chciałem powiedzieć, że jeszcze jest... Jeszcze jeden... ja cię nie przerwam, no. Jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy, mianowicie to, że no taki trener jak Guardiola to zwykle nie odchodzi w pustkę. To znaczy, innymi słowy, on musi mieć być może jakąś konkretną propozycję. I tak jak mówisz, gdyby na przykład y, powiedzmy z Realu. Milanu. No. no Z Realu nie, ale z Milanu tak. Reprezentacja. Eee, no, no, może. nie bierzemy jednej, jednej rzeczy pod uwagę. No, wiek Guardioli w pchanie pchanie się w jego przypadku teraz w ogóle w jakiś taki mniej konkretną sytuację czyli mniej znany klub, nie wiem jakaś mniej znana sytuacja czyli mniej znana... małe szanse, żeby się pchać w bardziej znany klub nie no, ale wiesz chodzi o największe kluby pchanie się po prostu w jakiejś takiej sytuacji nie wiem, jest tak naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji to gdzie ma odejść? Znaczy nie Lech jest w znaczy no. ciężkiej sytuacji. Dla, dla, dla natura, naturalnym rozwiązaniem, jeżeli chciałby koniecznie odejść z tej Barcelony, faktycznie, no to jest ewentualnie reprezentacja Hiszpanii. Brazyliany. Bo nie widzę. Albo Brazylia. Nie, nie, nie no ma, ma, ma ważny kontrakt przede wszystkim z Barceloną do końca przyszłego sezonu, to raz. Eee, nikt z klubu tego kontraktu nie zerwie, bo zostałby zlinczowany przez, przez kibiców. Bo kibice w tej chwili... Tak bardzo kochają tego nie, no, trenera, że są w stanie mu wybaczyć tak jak Fergusonowi wybaczano y, porażki. W tej chwili Guardioli każdą porażkę są kibice w, w stanie no, wybaczyć. Na razie nie ma ich zbyt wiele, więc tak, ale to jest no, to co on zrobił w tak krótkim czasie z, tym, z tą drużyną to jest ewenement no, i to jest rzeczywiście no, nie wiem, nie jestem sobie w stanie wyobrazić żeby ta drużyna nagle spadła, nie wiem, o 4-5 miejsc i tam została, walczyła o szóste miejsce w lidze, bo to jest niemożliwe w każdym razie alternatywy dla, dla Barcelony no to są takie, wiesz Milan, tak który modli się do Guardioli, że, chciałby, że, że chcieliby, chcieliby go wziąć. Po pierwsze, nie ma wcale pewności, że Guardiola w innym klubie sobie poradzi, wyrzucony z tego środowiska, tak jak sobie nie poradził jako piłkarz w mhm. innym klubie. Zgadzam się. To jest jedno. A dwa, no jednak cały czas, to już o tym mówiliśmy kiedyś, mnie brakuje właśnie takich piłkarzy i później na przykład trenerów, którzy są przez całe życie związani z jednym klubem. I to... Jest, jest droga Mourinho, który skacze z kwiatka na kwiatek, czy jest droga nie wiem, takich piłkarzy, którzy zmieniają kluby co dwa sezony jest mnóstwo. A, a no, właśnie najbardziej, ja bym chciał... najbardziej pamiętamy takich Maldinich, takich właśnie Niestę czy Szawiego, którzy czy grają. Czy znaczy, Gingsta, nikt nie tak, sprawdził. Czy, Gixa, czy całą właśnie tą nikt, młodzież. Nikt nie sprawdził nigdy, jak, jak przywoływany ser, ser Alex Ferguson sprawdziłby się w innym w klubie. Innym, w innym klubie tak. w no, Zaberdine za no, wygrał tak, kiedyś tam tak. dalej. No, tak, ale, ten ale to bardzo, bardzo, podobna, tak. bardzo podobny futbol, jaki wtedy, wtedy grała drużyna Manchesteru i Aberdeen. To były podobnie grające Ale to nie fakt. Który jest absolutną legendą i myślę, że. No właśnie dlatego jest, ale wiesz, to może, gdyby tak nie wiem, odszedł w 89-91 roku do Ligi Włoskiej czy Angielskiej, przepadł, mógłby tak. tam mógł tam przepaść i skończyć, nie wiem. No, Toszak na przykład poszedł do, do no. czy w Enables poszli do Anglii, z Anglii do Hiszpanii, sobie poradzili. Ale takich trenerów to można na palcach jednej ręki policzyć. Tak samo jak zawodników, którzy przechodzą z Anglii do Hiszpanii. Ja bym tylko chciał, trochę... ja bym... ten, ten... No. Chciałbym... Ja chciał pobronić trochę Mourinho, że on jakby nie miał za bardzo wyjścia, bo Porto jest tego typu klubem, że z nim można osiągnąć bardzo dużo. Jeszcze on... nie do tego wrócimy. Znaczy z nimi ale... było o tyle inaczej, że on nigdy nie był ale to nie jest klub, piłkarzem który... przede wszystkim tak. wielkim, związanym z jakimś poważnym klubem. Więc no tak, no, no, ale to, już no, było... w pewnym momencie zaczął być identyfikowany y, sporto w momencie, kiedy osiągnął z tym Porto tyle, ile mhm. nikt tam w tym Porto nie mógł zamarzyć, że, że, że tyle udał ja się. Ale wiadomo, no, że Liga Portugalska. I ale było wiadomo, że to jest no, zespół tak czy tak. Znaczy nie zresztą, no, Liga. Nie Liga nie wszystkim Liga. Dokładnie. Tak, tak. tak. bo, bo myślę, że sporto. No, no, porto... No akurat to sukcesów ma na swoim fakcie tak, wiele, tylko tak. że, że chodzi o Ligę. To portugalskich piłkarzy da się zrobić niezły klub, plus Brazylijczycy. Którzy mają status, nie mają statusu Obcokrajowca. Natomiast no, rzeczywiście wygrywanie Ligi Portugalskiej dla kogoś, kto mierzy wyżej to już w pewnym momencie jest żadna no, to, frajda. Tylko tak? tyle no, chciałem no powiedzieć. No i właśnie, no. właśnie to jest ciekawe, bo trener Villas Boas, który właśnie pobił rekord Mourinho i to tak w cuglach dosyć mocno, to, to, to pięć kolejek przed, przed końcem Ligi wygrał ją. Wygrał. Dzisiaj awansował do półfinału Ligi Europejskiej strzelając 5 goli. W sumie e, 10 w sumie, 10 w sumie 10 10 goli Spartakowi Moskwa. Ja też jestem, bo to tak jak rozmawialiśmy przed audycją nie? że no, chłopak uczył się u boku Mourinho ale jego osiągnięcia w Porto Mimo tego, że myślę, że skład ma gorszy, topor to porto teraz Wilę Błasza niż to, które miał Murillo, no, wiesz, bo tam, nie Murillo, wie, no. tam miał paru naprawdę świetnych piłkarzy No ale w tej chwili ten Hulk czy Falkaut, ja podejrzewam, że utrzymanie ich w składzie to będzie no, niewy oni... niewykonalne tam znaczy... są kolejki pół Europy się ustawiło. No, nie, Anglia, tam Anglicy to, to taki Hulk w Anglii to jest w ogóle urodzony do, do tego, żeby tam grać. Silny, duży, świetnie gratyłem do Bramki do każdego klubu przychodzi i gra jest na, na, na dzień dobry, ten Falcao ma tak ułożoną stopę, że to też jest piłkarz, który będzie i z rzutów wolnych i na skrzydle schodząc dorzucał takie piłki no na głowę że... to, jest, myślę, to jest myślę kolejny problem prowadzenia drużyny w Portugalii, że tam budujesz skład i nie jesteś w stanie go utrzymać na, na kolejny sezon, bo, bo kluby muszą sprzedawać te gwiazdy i to jest całkiem inna praca no, tam ciągle trzeba tą drużynę od nowa budować, nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że takie masz zewnętrzne ale że, się, że taka jest charakterystyka kursu, tak, który tak. nie gra w jednej z najlepszych I, no, jestem, no, szczerze proste. mówiąc jestem ciekaw bo Porto Murnio też miało taką historię, że miało ten sezon taki jeden, no i yy, potem gdzie się rozpędzało pół, pół składu, tak? albo i lepiej mówię po zdobyciu a, a potem wygrało Ligę Mistrzów a później zostało rozprzedane tak, yy, tak yy, konkretnie, natomiast jestem ciekaw jak to Porto, pięknie grające zresztą tego Villas Boasza, yy, wzmocnione teraz, a nie osłabione jak, yy, czy, czy dałoby radę w przyszłym roku yy, zawojować z nim jako trenerem. Mm -hmm. bo ani nie sądzę, żeby on został no właśnie, po to takim sezonie, problem. ani A... nie sądzę, żeby wymienieni piłkarze też tam zostali. No to jest niestety takie jest prawo rynku. No ale... Ale zrobił rzecz, no, zrobił rzecz, niesamowitą tam, bo, tak, bo mo może, no, to... można ignorować jakoś tą, tam sobie tą ligę portugalską, tak, tak, Marzeną, właśnie ale powiedzieć. tam jest Benfica, tam jest Sporting Lizbona, tam jest parę Tam moc... jest Braga, która to jest całkiem... No, ja, ja myślę, że my trzy no, no, no, raz... drużyny 3 są w finałach, tak, tak, tak. My, znaczy, no jeszcze my, nie są, nie ale, ale pewnie Braga. będą, Jesteśmy, bo nagrywamy w trakcie. Gdyby tak. trwają rewanże, więc my żyjąc w Polsce niestety mało którą ligę w europejską możemy sobie ignorować. <głos> znaczy, wiesz, bo, bo, nie, Czy można mówić no tak, o tym, bo nie że, wiem, to jest... wiecie, że w rankingu na przykład Albania już jest przed nami no. w rankingu FIFA na przykład? A ten, a ten, no no ten, tak, ale jest w Europie ktoś za nami. Znaczy można mówić Oj, o tym, że Malta? Malta to nie byłoby już bezdejczna w no bo można mówić o tym, że ten ta Liga Europejska to pucher pocieszenia, no ale przypomnijmy sobie, jakie w nas emocje wyzwalała Liga Europejska wtedy, kiedy grał tam Lech Poznań i z kim grał? Z City, z Juventusem i tak dalej. Teraz ta Liga Europejska została wyczyszczona przez kogo? Przez Portugalczyków. Tam zostaje tylko Villarreal i trzy drużyny z Portugalii. Bo PSV nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale nie sądzę, żeby odrobił odrobiła drużyna zainteresowa do światy to się tak mówi, że puchar pocieszenia ale dla każdego piłkarza, który tam gra no, oni sobie zdają sprawę, że jeśli, jeśli grają w Lidze Mistrzów, a pokażą się w Lidze Europejskiej, to dla nich to jest przepustka do kariery no, tak, taki Hulk, czy, czy taki Falcao szybciej, mimo wszystko awansują, zostaną tak. zaoparzeni w Lidze Europejskiej niż w Lidze Portugalskiej no zdecydowanie, bo no właśnie, bo, ligę, bo to jest tak jak też z Ligą, nie wiem sz, szkocką na przykład, tak? że możesz świetnie grać na co dzień w Lidze ale nie zostaniesz zauważony, dopóki nie zagrasz świetnego meczu przeciwko mocnej ekipie. Tak, tak, tak, bo nikt nie bierze poważnie tak naprawdę trzech goli strzelnych, nie wiem, Inverness czy tam, nie wiem, czy, czy o, o Olonense, tak? tak. No, <laughs> no, ee... no tak, a tu jeżeli, jeżeli zagrasz taki, mecz, taki dwumecz, jak, jak Hulk zagrał przeciwko Spartakowi, czy właśnie Falcao, który też dzisiaj dołożył bramkę, no to, no to wiesz, no to, to, szczególnie, że to się też tak rysuje, się ta mapa, że te drużyny typu Spartak Moskwa, typu Eindhoven, typu drużyny z Portugalii, to jest ewidentnie zaplecze Ligi Mistrzów, czyli te, te takie, nie, nie przebijają się do. Yy... Tak jak Szachtar na przykład. Znaczy się kluby się nie przebijają, przewijają. ale mają szansę dzięki tak. temu sprzedać zawodników tak. i żyć. I żyć. Tak istnieć. No i na przykład iść, pójść zresztą. śladami... No, ja e... Ciekawy jestem jak się skończy historia Porto, bo w przyszłym sezonie mają pewną, pewną Ligę Mistrzów. Więc no właśnie tak? pytanie jest tak. o to, kto, jaki skład i kto będzie trenerem. No natomiast rozmawiałem z kolegą, który wrócił teraz z meczu Barcelony z Szachtarem i mówi, że ta drużyna technicznie i fizycznie na żywo Eee, tak, w sensie. tak, tak. Robi fantastyczne wrażenie, że to jest tak, że mówi, że zaczął im kibicować po prostu po meczu z Barceloną. Zaczął im kibicować, bo mówi, że y nie widział w Polsce. Nawet druga, no, która mogłaby się chociaż trochę zbliżyć. Mogłaby się chociaż trochę nie zbliżyć. Wie, a do, do ci... tego On się <głos> zna na piłce w ogóle, widział <głos> tak. kiedyś jakiś mecz. On nic nie wie o polskiej myśli szkoleniowej. Tak jest. Znaczy, ja, to, ja, to, ja to rozumiem, bo podobne wrażenie na mnie zrobiła swoją czasu. W polskich młodych talentach, typu czytaj Sebastian Mila, wiecznie młody. No, wiecznie młody Sebastian Mila w 97. minucie ostatnio uratował remis. Dobranoc ja e... znaczy, karnego w okno. <śmiech> tak, z tak zwanej całej pety <śmiech> a, a niewiele przedtem, tym 10 minut przed tym zdążyłem powiedzieć do redaktora Gawła z którym oglądałem mecz nie ten, tylko inny, że sprawdzałem wynik i wiedziałem, że o, skończyła się seria Lęczyka. Tak, tak zobaczyłem, że w 89. minucie Śląsk przegrywał. Nie, to jeszcze było w 80. Chyba minucie, 8, była 2-0 jeszcze 0 było, było dla Widzewa. Tak. tak, powiedziałem, że no, no, seria mieliśmy, Lęczyka tak, się tak. skończyła. A to już no drugi i... taki przypadek mieliśmy w Bielce, bo wcześniej tak rozmawialiśmy z kolegą Cristiano o Manchesterze i Liverpool. Li, Liverpool Liverpoolze. Liverpoolze-Turyn. Tak. <laughs> W Turynie, Liverpoolu, Turynie i też tak było, że A nie będziemy oglądać, bo to wiadomo jak się to skończy. No Liverpool no, tak słabo i ten. I no. drugi raz tak. A to a propos. Zresztą był... nie było z koroną. a no, z... teraz Ja bym się... chciał wrócić do Ligi Mistrzów i po prostu mieć o szalkę. Też... O, o szalkę, szalkę no. no. Tak, drużyna z, wczoraj mecz oglądała. Tak, pamiętam jak chyba parę lat temu mówiliśmy, że Liga Niemiecka jest taka dziwna, bo tam. W Lidze jest różnie, bo Bayern często daje radę gdzieś tam nawet poza pierwszą czwórkę wypaść, ale te drużyny, które z Bayernem wygrywają w Lidze, później w Europie sobie kompletnie nie radzą. Jedna drużyna, która jako tako potrafi sobie w Europie poradzić w Lidze Mistrzów, to zawsze był Bayern. Raz wyjątek był na Borussię, tak? kiedy, mm. kiedy zdobyła na Bayern Puchara. Leverkusen. No Leverkusen też, tak tak, tak, tak. Tam do się do finału, Borussia po, wygrała. Tak. No ale to tak zawsze było, że no, raz na jakiś czas gdzieś tam się udawało jednej drużynie. Jedyna, która tak regularnie w Lidze Mistrzów występuje, ja wychodzi ja wiem, z to grupy, to, to był to był Bayern. E, no i zastanawiam się właśnie, czy to nie będzie znowu taki właśnie wybryk, że Szalkę Jeden sezon taki będzie miało. No drugiego sezonu nie będzie miało, bo nie sądzę, żeby się załapał do Ligi Mistrzów. No, tak, tym bardziej, że tam oni gdzieś... No musieliby bli, wygrać. Bli, bli, bliżej, musieliby wygrać. Tak, oni są w Lidze są bliżej spadku chyba niż no, pocharów teraz. No, no. No, dziesiąte miejsce. E, no, ale futbol grają zadziwiający, absolutnie. Bo to jak wczoraj oni grali sobie całkiem radośnie w piłkę, bo tam jest to, to przesunięcie. No po 5-2 no, na no, wyjeździe. Co, no tak, ale wiesz, ale... No, chodzi, można o, grać o, jak, jak patrzyłem na to... No, jak trzeba no, najpierw te 5-2 wygrać jeszcze, no, Jak no, się męczył Wcześniej huntelar na szpicy i, i to szalkę tam sprzed 3, 4, 5 miesięcy grał taki toporny, siermiężny, taki faszystowski futbol, co to zęby. Od no. na, faszystowskie, na faszystowskie. faszystowskie nie mów faszystowskie A, mój pies nie lubi tego już nie będzie powiedział Jehowa zęby bolały od tego strasznie nagle się okazało, że można zagrać 4-3-3 i nie wiem, nawet środkowy obrońca potrafi pójść do kontry i wykorzystać zimną krwią sytuację jeden na jeden w taki sposób, w jaki to najlepsi napastnicy się nie powstydzili. No a to jak odżył Raul przy tym nowym systemie grania, to też jest w ogóle zadziwiające, bo on nagle nabrał ja się. rekordy. No rekordy śrubuje, ale przede wszystkim to jest tak, że on ma jakąś odzyskał lekkość poruszania się w polu karnym i on się, on się zachowuje w polu karnym w tej chwili tak, że. Jak ja bym był kibicem Realu Madryt, to patrząc na to, co wyprawiają i głań, czy będziemy no od jakiegoś czasu nie ma, no ale napastnicy, czy, czy Adebayor, to ja bym za tęsknił za takim Raulem, bo... To... Który nie tylko potrafi ale... strzelić, ale potrafi w bardzo piękny sposób zaliczyć asystę. No, a do tego ma z charyzmatycznym piłkazem. No. Pojawiła się znowu u niego, to widać ewidentnie, taka radość z gry. No, to no... było tak, że jak on odchodził z Realu, to widać było, że ten ostatni sezon w Realu był Wiedział, znaczy, że ktoś no, wisi nad nim. I to przejście do, do, do, do Niemiec I początek, początek jego gry w Niemczech też było taką historią raczej smutną. A teraz jak się patrzy na niego na boisku, no widać, że to jest po prostu troszeczkę ja inny mam, człowiek. Ja mam że duży, mu się za ten jego wybór, że wybrał drużynę taką, która wiedział, że będzie ciężko. No bo no, to, no, to nie jest. Zespół, nie miał to wykładu. nie jest zespół, który kojarzy się z, lot, no, z, no z takim był. polotem. Nie no, mógł sobie no ja, wiesz mógł, mógł sobie zakończyć karierę. Mógł sobie pójść do Manchesteru City, tak? Albo dokładnie. No, albo i zarabiać dostawki. duże pieniądze no, albo, gra, albo grać w Stanach tam prosili go nawet o to żeby, nie, no żeby no on tak, nie grał, ale poszedł do Szalkę gra. bo wiedział, że Szalkę będzie grało w Lidze Mistrzów wiedział, że będzie miał tego typu wyzwania, do których on jest przyzwyczajony w sensie normalne mecze ligowe ale oprócz tego sól piłki nożnej, czyli po prostu puchary europejskie, w których on ewidentnie się sprawdza, to jest dla niego nadal wyzwanie <śmiech> ewidentnie się sprawdza <śmiech> <śmiech> a tam tam te 60 parę goli <śmiech> 71 <śmiech> no. <50. śmiech> Ja, chyba w ogóle to ja jak, jak tak, tak daje radę. Daje radę tak, tak. Znaczy, nie najgorsze, ale, nie ale mógł, najgorszy. To, mógł to zrobić. mógł to zrobić w sposób znacznie łatwiejszy, tak? Mógł pójść do klubu, który, w którym siedziałby, odcinałby kupony, w... Ja, czy nawet no, do, do, albo do na Milanu, to, żeby, tak? Wchodziłby tak jak Pippo i jest za, za młody jest na tam to, żeby odcinać kupony. No, no, no. no, Całe szczęście. Za młody. To, wiesz, bo to jest kwestia podejścia, jakby filozofii, tego, co się myśli o swojej grze i o tym, co, co się chce osiągnąć na boisku, a nie tego, w jakim się jest wieku. No bo wiesz, kupony no, można za zacząć wiek, odcinać w wieku, w wieku dwudziestu paru lat i grać do Kuwejtu albo do innych Emiratów. Można nie? robić, oczywiście. Nie. Albo jak Piotr Sowisz do Japonii. <laughs> Albo jak Emanuel Olisadebe do Chin. No. No. Ale Marcin Zając też grał w, w A a, a, propos, a propos to właśnie wzorem klubu Kokosa w ruchu mają otworzyć klub Zająca. <grym> a to ostatnio też Mila się wypowiadał w jakimś wygodzie mówił o swojej przygodzie w austria że też był w zasadzie taki klub. Tak, klub wakacyjny. Ten klub wakacyjny. We czterech byli, przychodzili, pobiegali tak? szacunek, tak. że chciało im się biegać w ogóle. No właśnie, że przychodzili. Przychodzili. Ale... mam, że większość polskich piłkarzy by nie przychodziła, jakby nie musiała. No bo po co? Polscy piłkarze nawet czasem jak muszą, to im nie przychodzą. I no. im się nie chce. Tak. Albo w ciemnych okularach na trening o 11.00. No bo słońce świeci ostro. No. Ja chciałem, bo tu padła nazwa Liverpool. Jest tak. Że Gdzieś tam jest. w międzyczasie <śmiech> Liverpool tury. Jeszcze, jeszcze I tak, właśnie, i tak właśnie po tym... No to też nawiązując... Z... City teraz fajnie. Nie, nawiązując tak. jeszcze do Ligi Mistrzów i do meczu Chelsea z Manchesterem, bo tak sobie pomyślałem, że to był złoty interes. Upchnąć Torresa do Chelsea. Też tak I wziąć sobie za to Suareza i Karola. I po mm. prostu Liverpool nagle zaczął grać. Ma kto gole strzelać, no, ale ma kto ja, podawać. Ja, ja to myślę, że Liverpool gra wtedy świetnie w piłkę, kiedy jest na boisku Suárez. W, te, w tej to, chwili. No, to, w tej to, chwili to, w tej to chwili, tak ale to taki, jest, no jak no jest mecz Suarez, od, no czyli o tym mówię. ligowych radzi sobie świetnie, jak dochodzi do... dochodziło do, bez, bez, bez Suareza. No. Tak, ale to jest całkiem nowa, nowa jakość w tym klubie. Oni, oni są od niedawna. No Karol to zagrał tak na dobrą sprawę pierwszy raz 90 minut. No ale już zdążył na przykład mecz gola w prezentacji strzelić też w międzyczasie. No tak, a tutaj wszedł i no przeciwko City zagrał doskonały mecz. bo ten gol y... nie, nie oba gole, które strzelił no to takie, znaczy ten z dystansu to może nie oczekiwałem od niego, że będzie strzelał gole za pola karnego, raczej myślałem, że będzie robił to, co przy drugim golu, czyli przepchnie, uderzy głową yy, i tam taki Zauważ... zauważmy, że chociaż, że dodatkowo Liverpool gra teraz bez Gerarda, tak, więc to tak, tak, no. w ogóle tam takiś młodziak przed ten Sparing, tak. Spiring, Spiring, tak. No tam w ogóle w, w ogóle jest tak jeszcze grał jeden chłopak mam nadzieję Tak, że na prawej obronie mam, mam A, nadzieję tylko, że tam Flanagan nie zwolnią za wcześnie. Flanagan. Flanagan, no 18 lat ma ten Flanagan i zagrał bardzo dobry mecz przeciwko City no, żeby tylko nie sprawdziły się te historie, że, że, tam, że trenera będą zwalniać po sezonie. Ale nie wiem, czy nowego. widzieliście w ogóle ten mecz, bo. No yy, i właśnie, to, to kolejny. Bo, to... bo w ogóle nie, nie dość, że się, zaczął się tak, że była minuta ciszy na, na Anfield i no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To znaczy, ja byłem parę razy na stadionie, kiedy była minuta ciszy, a tu to było tak, że aż uszy bolały. Tak było cicho. Yy, jak, jak Anfield milczy, to milczy. Jak ryknie, to rzadko no. jaki stadion potrafi tak ryknąć. I naprawdę to szacunek dla kibiców, bo. No, nie. Niesamowita atmosfera y, towarzyszyła temu, temu, bo to rocznica y, znaczy To ja, ja to mam wrażenie, że to się zrobił nowy taki, na nowo taki prawdziwy angielski klub. Prawnie że... przez Suareza. <grym> <grym> Meretido, Meretido. Meretido. Nie, ale ale, ale jesteś tym, że Dalmisz po prostu dał im jakąś taką, tak, taką tak. znowu, nie, taką no... taką. No wiesz, bo to znowu jest trener, siły, który, tak, jest który związany jest z klubem. Tak, tak, tak. jest to. No legenda, absolutna. No, no, no. A to co mówisz to, co mówisz o, o stadionie, ja pamiętam, znaczy pamiętam, ale trochę nie pamiętam. Nie pamiętam kto, ale jeden z takich bardzo już, nawet nie wiem, czy nie, nie Lampart albo nie Terry. Czyli piłkarze, którzy już trochę w życiu przeżyli i na paru stadionach grali i, i na pa, parę niezłych meczów, to mówią, że za każdym razem, jak wychodzą na stadion i widzą ten napis This is Anfield przed wyjściem, to zawsze nie wiedzieć, czemu nogi z waty im się robią trochę. tak? No właśnie. Po prostu. No, wystarczy popatrzeć na domowe wyniki Liverpoolu i tak czy, czy, czy zaraz tak, się kiedyś, często przewija. Kiedyś był jakiś taki, taki śmieszny program, na którejś z polskich mniej oglądanych telewizji, Jakiś taki FIFA, czy coś tam, coś tam, FIFA Rafa, no jak coś takiego. Bardzo no general... dobra telewizja. Ja, telewizja no też mam, telewizja mam FIFA, Rafa. No i generalnie rzecz biorąc, 24, Tam były, tam w były w takie w krótkie, 20-minutowe jakieś tam fragmenty z prześmiesznymi w ogóle historiami futbolowymi. Znaczy pokazywanie meczu, bo bramek z tych. Ty masz temperaturę, było tak bo tak bradzisz, że. To... Nie, nie, nie, nie. Ja ja się nie. To za głowę za dużo był na taki FIFA, mały program FIFA. <laughs> I tam zawsze na koniec tego programu był jakiś wywiad z jakimś znanym piłkarzem i tam zadawali mu kilka różnych pytań I generalnie rzecz biorąc padało zawsze pytanie o stadion, na którym naj, najchętniej by grali w sensie dopingu, na którym jest najlepsza atmosfera i najciekawsze jest to, że zawsze, znaczy zdecydowana większość wybierała stadion Celtiku, że tam jest absolutnie niepowtarzalna atmosfera i to jest jedyny taki stadion na świecie i wymienili jeszcze tylko dwa stadiony i właśnie wśród jednej z tych, tych pozostałych był Liverpool, był na drugim miejscu wymieniany jako taki właśnie najbardziej na żywiołowy, na trzeciego nie pamiętam Korona Kielce Pepsi <laughs> Arena <Nie> są. Pepsi <laughs> Arena Uffsall <laughs> będzie, <kiedyś, laughs> będzie kiedyś taka Pepsi <laughs> Arena tak. i tam będzie na pewno nie, no nie pamiętam tego trzeciego ale, ale, ale wymieniane były te dwa z całej, z całej Europy, z, no, z lig. I to z różnych, bo tam i Francuzi na... się wyprowadzali, nie, nie grający w Anglii na przykład. No ale złoty coś. interes oczywiście. Sprzedać Torresa, który nic nie strzela i wziąć sobie za to dwóch, dwóch piłkarzy, którzy, którzy grają fajnie w piłkę. No, mam nadzieję, ja to w ogóle to... byłem zaskoczony, że Suarez... Przecież jest, jest tym jeszcze tak, że dodatkowo jeszcze w pewnym sensie osłabili Chelsea, bo ten Torres tak. przyszedł, a Ancelotti go tam uparcie wstawia do, no, dromba do składu. Dromba gra, dromba gra mało, mniej znaczy. Ale lepiej. W związku z tym, no, ja wiem, czy lepiej, no, no to jest... No, to czasem, Torres no tak, ale, tak, ale gdyby, gdyby, gdyby dostawał całe mecze do grania, to może by tych goli strzelał więcej, a tak Torres gra i nawet jak już strzeli doskonale, naprawdę wszystko zrobi prawidłowo, to Wandersarmu Sarmu w locie piłkę no, no, naprawdę Ale ja to cię na przykład dziwiłem, że Suarez, bo to było tak, że jeszcze przed Mistrzostwami Świata dużo się mówiło o Suarezie, że interesuje się nimi United i że kluby hiszpańskie i że generalnie rzecz biorąc już w zasadzie jest dopięty jego transfer. Po czym po Mistrzostwach Świata tak naprawdę skończyła się cała historia z Suarezem i Ta Suarez został to może mu trochę Chociaż nie, no wątpię. Wątpię nie. właśnie, tak, ale nagle ucichło i w połowie sezonu zgłosił się po niego Liverpool i nie wydał jakiś tych kolosalnych pieniędzy jak no, tego tego do zawodnika parę no złotych kosztował. no nie no, ale, on, no, ale wiesz nie, no, nie tego tego typu... to jest ma tak że oni jednak jakby sprzedali Torresa to kupili właśnie za Karola i chyba jeszcze im trochę górką zostało no. tak, także, tak, także to mam nie, nie takie wrażenie taki kolosalne choć Suarez był no. mój popularny piłkarz a mistrzostwa świata pokazały że no no i bardzo przydatny. No, no, I zacznie, jak, dziwiłem się, że, że, że, że po prostu kluby... kluby, kluby jak, jak pośledzisz... Wielkie kluby forad... odpuściły Suareza. Jak po, po po pośledzisz forum, liczby, forum Ajaxu bo... Amsterdam, to atak Huntelar Suarez to był kultowy no, no, oczywiście, tego zespołu, że tak, który no. po prostu wyprawiał cuda. To W, w, no, w Polsce się w Polsce nie, nie ogląda dobra, generalnie nie? tego, co, co tam robią. Jakąś y, jak niewiarygodną liczbę bramek. No, oni we dwóch to potrafili każdą obronę rozmontować i tak po pięć razy w meczu. Mieli naprawdę grali na pamięć ze sobą. I co ciekawe, to Suarez zrobił większą karierę, mimo tego, że Huntelar dostał swoją szansę w Realu Madryt. Wcześniej. To wcześniej. wcześniej tak, tak. Tak. Dostał swoją szansę w Milanie. No i teraz jest w szalkę, a tak naprawdę go tam nawet nie ma, bo Asuarez to jest jednak nazwisko, które elektryzuje media. No i to co gra? On, gra tak, gra no? fantastyczny futbol i co więcej, no, gra bardzo zespołowo. No. Gra a czy on no. technicznie jest... Bo to takie legendy są. Że, żeby grać w Anglii, to trzeba mieć dwa metry wzrostu, ważyć 100 kilo nie, no, i biegać setkę poniżej 7 sekund. silny jest niewiarygodnie. No, no, no tak, ale no to jest karypel no, normalny. Taki hu jest no, trochę. No. No, tak, tak, to jest ale normalny wiecz, karypel. No. Ale to zresztą. To nie no, o to chodzi, no. tak. jak jak hukra, jest które się techniki świetnie w Anglii Owen, i... Owen też nie jest gigantem, a jakoś sobie w Anglii radził, tak? no, no, Kevin Phillips i... też. On to radzi, dopóki ktoś nie kopnie za mocno, niestety. Bo... No, ale no, pamiętaj, też no. był taki on jeszcze On jest do gracz Sunderlandu, Kevin Mikrofon. Phillips, który był swego czasu e, królem strzelców nawet Ligi Angielskiej. Kevin Phillips, który ile miał? 175 centymetrów wzrostu i... Kevin Phillips, tak. Nie, no. Nie, że no, miał, mając 175 centymetrów wzrostu i, i, i nie będą szczególnie barczystym, 75% tego sezonu, gdzie bramek zdobyty w tym sezonie, gdzie został królem strzelców, strzelił z Bani. No, no tak, no, wiesz no, Więc no można, e... to znaczy, wiesz, no trzeba po prostu się umiejętnie ustawić i być Kay twardym Hill. na nogach. No. Hill, człowiek, który strzela wyłącznie głową gole dla Evertonu, w tej chwili kontuzjowany, najlepiej grający głową piłkarz w lidze angielskiej, też nie jest bykiem, no, widzieliśmy go z bliska na meczu, na meczu z Australią, Yy... A, ten okej. Okay. Mówię o Hilu tym zawodnikiem. Australijczyku. Tym. Australijczyku, tak. tak, tak, to tak. Mówię o, o nim. No, to chłopak, no nie, no. Nie no na nic z Manchesteru Park, tam jest kilku zawodników w Anglii grających, którzy nie są cele wielkimi osiłkami. No, nie, a no, nie taki Torres tak. na przykład, kawał chłopa a zaginął. No, znaczy on zaginął, mam wrażenie, wcześniej. Ja myślę, że to w ogóle jest tak, że on już na mistrzostwach świata nie był kluczową postacią reprezentacji Hiszpanii. No, on już od dość dawno, Ja w ogóle... Zobacz, ile, goli on, ile on goli strzelił na Mistrzostwach. Jed, jednego? Na mistrzostwa żadnego, Żadnego. żadnego. żadnego. żadnego. żadnego. On, przez wszystkie strzelił wszystkie strzeliła Barcelona, poza, poza, tak, poza jednym i chyba, tak? W wszystkie, gole, yy, wszystkie gole strzeliła Barcelona, tak? Czyli Torres nie mógł strzelić bramki, no, no, jeśli wije, zaliczymy już do Barcelony On no wtedy już miał, już miał wtedy ważny kontrakt. No. Okay. no. No, czyli nie mógł strzelić gola Po prostu. <greczanie> nie, nie, bo nie tak, e nie tak ma... że nie strzelił, bo na przykład mu nie mógł. nie mógł no nie mógł. Nie mógł. Pują strzelił bramkę, tak? I nie strzelił dwie. Ee, A resztę wija chyba. Wija tak. cztery. No, no, no i tak. w ogóle tych goli za dużo nie strzelił Nie, on no, tak po 1-0 się tam Nie, to jest taka, bo tak mi się zawsze przypomina, taka kategoria piłkarzy jest. W pewnym momencie się pojawia, że po, po meczu w którym ten piłkarz gra, komentator podsumowując mecz mówi, że, no, że dzisiaj taki Torres na przykład Zagrał słabiej, to nie jest ten poziom, do którego nas przyzwyczaił. I tak od dwóch lat po każdym meczu usłyszę tak. to samo, że no po jest, każdym meczu bo jest znany, bo jest nazwisko, bo jest tak, i, tak. i Dlatego, no, no. ja no tak, ja że no, no, Barcelona... właśnie należy się do tego powoli, że. Nie jakby... ja po ostatnim meczu Barcelony z Almerią nawet udało mi się usłyszeć, że Messi zagrał y, słabszy mecz. Na co drugi z komentatorów powiedział, no ale strzelił dwa gole i miał asystę. A no tak, ale zagrał gorzej. <gry> to jest jak kiedyś przemyślał w że z To, tak, bierze. to, to bierze. słaby mecz naszego tak. napastnika, bo niech no. na to, no ale strzelił, bramkę. strzelił dwa gole. No, tak, no ale jeżeli od napastnika wymagać tylko strzelania <gry> goli. <gry> no, to, no to dobry napastnik, tak. To dobry mecz. No. Także, no, nawet, jest, ale o to Torresie raz, Akurat o to, to Torresie w tej chwili ciężko powiedzieć żeby że mógł, strzelił, że bramkę. strzelił bramkę Ale Karl Ancelotti stwierdzi, że jeszcze sobie Torres Ciekawe trzymuje. czy na jednym wózku wyjadą z Chelsea Ancelotti z Torresem bo tak mi to trochę zaczyna no wyglądać. ja jestem ciekawy, co się stanie z Chelsea tak naprawdę, bo, bo, bo Chelsea musi być zbudowana od nowa tak naprawdę i co zrobi Abramowi? Czy wymieni, czy zdecydują się na wymienę zawodników, no, czy poleci różne tronę pozwolić, nie jest. budować? Lampard, Lampard to też nie jest zawodnik dookoła, którego budowałby się teraz zespół Nie, No tak, no właśnie chodzi o to, że trzeba wymienić drużynę. No i teraz jest kwestia tego, John czy budować ona jeszcze... ją czy dacie budować Ancelottiemu. To byłoby roz, rozsądne. Ja wątpię. No ale, ale... przyjdzie i zbuduje. <laughs> to może jest to jest no to, to bardzo prawdopodobne. bardzo. Roz... Aczkolwiek mogły równie dobrze wrócić Murinio. Jemu się dobrze pracowało w Chelsea, widentnie w ciągu najbliższych 18 dni. I on tęskni za Chelsea, ewidentnie. Te wszystkie jego łukania w stronę Anglii, to ewidentnie to jest tęsknota za Chelsea. I już się tym świetnie pracowało. Ciekawego wywiadu Szawi udzielił wczoraj i powiedział, że dzieci płaczą. Szafi powiedział, że na przykład jego kultura piłkarska Anglii dużo bardziej przekonuje niż, do, niż, niż kultura ta, która jest w Hiszpanii, ze względu na szacunek do pracy piłkarza, który w Anglii jest zdecydowanie większy, bo w Hiszpanom to się wydaje, że to tak, a pobiegają trochę frajerzy, mają trochę żelu na włosach i, i chcą za dużo pieniędzy i generalnie to są traktują wszystkich jak takie gwiazdki. E powiedział jedną rzecz, że przede wszystkim Anglicy mają to, czego nie ma cała reszta Europy, czyli cierpliwość. Czyli w domyśle praca Fergusona, czy, to, czy to, że można czekać na piłkarza rok, co się w Barcelonie na przykład zdarzało także że czekało się to jest na, na, na, na Larsonu też o angielskich kibicach Przynajmniej Ja zawsze słyszałem takie opowieści, że Angielski kibic wymaga od Ciebie nie tyle Zwycięstwa, no poza największymi klubami Ile tego, że po prostu jak przychodzą na mecz To widzą, że Ty gryziesz trawę no I tylko, robisz wszystko Tylko w Anglii widzę klaski na przykład po udanej akcji w obronie Na przykład tak. po ślizgu no, jakimś nie, tak, no, tak no, albo po to, tym jak to, piłkarz goni piłkę To się już to zaczyna zdarzać Ale to się zaczyna, tak. Ale To się Zdecydowanie będąc wiele razy w Hiszpanii na meczach, że na przykład cross 40-metrowy, tak, zagrany z obrony do ataku, trafiony na klatkę albo na głowę, jest nagradzany, albo w ślisk, albo powrót, taki rzeczywiście do obrony, spektakularny. Mhm. Ale to od niedawna chyba w Hiszpanii. Znaczy, bo... Myślę, że do tego to przyzwyczaił na przykład kibiców Barcelony człowiek, który się akurat leczy, czyli Eric Abidal, który no spektakularne akcje, naprawdę poza kadrem potrafi wykonać. To, to zdecydowanie jak... potwierdza moją teorię, że jeśli przyzwyczaił ich do tego Abidal, to, to jest, jest świeża to świeża spra sprawa. Świeża sprawa. Są, <laughs> ja, znaczy, Są jakieś znaczy, wieści o Abidalu? No jest, on pojawia się co jakiś czas na treningach Barcelony, tam mhm. wpadnie do chłopaków pożartować, jest po operacji, wszystko na razie jest dobrze, także trzymamy kciuki. powie jakąś dykteryjkę, Tak, tak, tak no, na podcaście. No, no, <laughs> Generalnie genera genera zrobił świetną robotę i dla siebie, i dla, i dla, i dla zespołu, bo tak jak on buduje atmosferę powiedział, że panowie, to nie, to nie ja się muszę przejmować to wy się martwcie, to wy macie wygrywać mecze ja to mam tylko do, mam do wygrania tylko tutaj swoją, swoją historię z chorobą, tak? A wy macie, wy macie to co jest najważniejsze tutaj w tym wszystkim do załatwienia. Ja się nie? wzruszyłem no. <laughs> Także no wiesz no, no, no chłop mógłby sobie spokojnie siedzieć w domu i na Playstation zasuwać albo nie wiem, zajmować się innymi przyjemniejszymi rzeczami niż odwiedzanie kolegów w pracy no. Natomiast no, aż oprócz Ovidala To Pujol był taką postacią Która też zawsze jest nagradzany Za to jak post potrafi po po Postępować w czasie meczu w Właśnie w grze obronnej Ostatnio... No ale Pimpon to jest wiesz, też legenda. No, Pimpon tak, Pimpon jest legendą. Byli tacy piłkarze wcześniej, tak? ale to były pojedyncze wypadki w historii, tak jak Migeli, tak? który też był yy, ta, ta, takim, taką Ale po no, że wagi, wagi, wagi bardziej jednak wymaga się po prostu dobrej postawy na boisku. Tego, tego że zawodnik wychodzi na boisko i walczy całe 90 minut. Oni sobie zdają sprawę, że na przykład nie wiem, takie. I nie, i nie, walczy Wigan, w, Wigan nie w może To myślę tak jak smolarek z Arboledą. Tylko, da, tak. to, <laughs> tylko, że po prostu jest ta walka. No To jest, to, to jest o tyle fajne na no, tej Anglii. Rzeczywiście to, tak, takie podejście jest. Znaczy, tu myślę, że Szafiemu bardziej chodziło raczej o to, że, że generalnie możesz uprawiać swój zawód, będąc szanowanym i mieć y, jakieś. Y, właśnie to, że pozwalają ci i kibice, i media na to, że możesz popełnić błąd a nie jesteś odżegnywany od czci i wiary natychmiast po tym, że, że zagrasz słaby mecz, coś w Hiszpanii dzieje notorycznie, zresztą no i w Niemczech i w Polsce, w, w też się zdarzało, no, tak. Nie, no jasne, no ale to jest tak, że jeżeli piłkarz gra dobrze przez 5 lat, tak. I w Polsce też, że przypomnę przykład Janusza Gomesza. <ślad> no tak, ale to nie, nie mówimy o, o sytuacjach patologicznych. Patologicznych. Patologiczna sytuacja. Tak, no. Jak jesteśmy przy Polsce, to... Tak, no. ta, ta... Znaczy powiem ja, wam, ja, że... Ja, przy patologicznym że ja, ja się przy Milanie. Ja się, ja ciężko mi tu oceniać Który tą sytuację, bo ja na przykład... Syty, no, ja wnuczką. mówię, że jakby ktoś mi próbował palec w tyłek wsadzić, to też raczej wy, odwinąłbym się i to mocniej chyba nawet, niż, niż zrobił to... Czyli rozumiemy między smolary. innymi zachowanie no, ma, mały, mały, mały, mały, delikatny smolarek pobił wielkiego arboleda. No. No wielki arboleda, to jak wszyscy podkreślają, wielki arboleda się cały czas przewraca. Mnie to, nie, mnie to na przykład mierzi, bo yy, tak jak wszyscy najpierw utyskiwali na to, co zrobił Zidan na meczu, tak y, teraz mam wrażenie, że jak słucham, Ernest, słucham innych zawodników i różnych Ernest innych historii. Trzymał ci ktoś kiedyś palec z tyłku. Yy, nagle wszyscy <laughs> zaczynają tłumaczyć smolarka. No nie. Nie, ja chcę, no nie, ale jak nie, ja, jak ja nie tu, ja go ja nie, ja nie mówię o was. Ja mówię o tym, co słyszę, co słyszę w telewizji, to i, i, i czytam w internecie, czy tam w prasie, to generalnie jest tak, że smolarek dobry, albo, a, a, albo leda zły. I tak naprawdę to oczywiście jest tak, wszyscy mówią tak, tak, tak naganne, naganne, ale. No naganne dostał, dostał trzy mecze kary, dostał czerwoną moje kartkę, został ukarany i, normalnie. Ale, ale to, to nie jest dostał karę większą niż Zidane, muszę Ale to powiedzieć. nie jest złe zachowanie. Więc w takim razie, jak Staruch idzie. Ja i leje, nie Przepraszam, i leje ty... kogoś w pysk, to też jest w takim razie nie, nie jest nagarne. Gdzie, no bo... gdzie był sędzia w momencie, kiedy powinien zareagować na zachowanie Arboledy, który, jego zachowanie prowokacyjne powinno zostać ukarane kartką. I to nie było zachowanie pod tytułem dyskusja między materacją a Zidanem gdzie pyskówki są na boisku rzeczą normalną. On go przez cały mecz Albo go szczypał, albo mu ściągał gacie. Ale to jest normalne. No... Co jest normalne? Wsadzanie palca w tyłek jest normalne. Nie jest normalne, Zami... że się prowokują. Na każdym meczu. No, tak ale jest, przepraszam no. cię. Smigiewicz tego... miał spilki sędzia... w tym. Sędzia no, to jest, to jest, od to tego, jest praktyka, żeby... praktyka od zawsze To Sędzie jest do tego, żeby takie rzeczy wychwytywać. No, no, jeżeli się, nie wychwytuje, tak, no. to później każe zawodnika za to. No, ale że... robią to wszyscy piłkarze. To dlaczego... Wszyscy piłkarze się okładają. po powiedz mi, dlaczego Arboleda dostał żółtą kartkę w takim razie za tą sytuację? Nie wiem. Nie uważam, że smolarek nie powinien dać mu wpysk na meczu. oczywiście, że I nie powinno się usprawiedliwiać. Dlaczego zakonu? Arboleda, nie Arboleda no właśnie, dostał właśnie żółtą chodzi kartkę? chodzi o to, że się to robi. Ale właśnie kto? Na tym? No ja nie słyszałem. Nie, no, nie no, w to tak jest. Wojciechowski nie jest dla mnie żółtą wyroczną. Zaraz, zaraz, zaraz, chwila. Jak czytasz w mediach, to wykończy na to wszyscy, że Arboleda jest fatalny. Dlaczego Arboleda dostał żółtą kartkę? bo teraz mówimy wszyscy cztery. Chciałbym taką porządkową, zauważyłem od dwóch albo trzech podcastów, że zwykle rozmowa polega na tym, że Ernest kłóci się ze wszystkim. Ernest po jednej stronie, reszta po drugiej. Nie, no to no, właśnie ja ci się nie tylko... zgadzamy. Nie, bo nie, no, ale Ernest, poczekaj, mogę tylko jedną uwagę drobną, bo jedną nie właśnie. mówmy wszyscy, bo wiesz, mówienie, że wszyscy tak mówią, to jest od razu przekłamanie. No. Nie, no mówię o Chodzi o to, że głównie w mediach. w mediach bronią go piłkarze i działacze Polonii Warszawa, co jest w miarę nawet logiczne, tak? no, bo bronią swojego kolegi, a nie słyszałem, żeby ktokolwiek inny. No tak. Uprawdziwowałsz molarka. Dobra. To że to była miłością. To nie, tam, tam, tam były tak. rozmowy, że ja no nie, nie pamiętam teraz dokładnie, no, nie, no, to, to dokładnie chodzi mi tak, o to, że, że Marcin, czytałem, no. czytałem, czytałem, czytałem relacje w mediach, po prostu w internecie No słuchaj, i tam to ja wypowiedzi piłkarzy że generalskiego, i sobie. Genera genera wiesz, i nagle słyszę, że zawodnicy w ogóle nie lubią i nie chcą w reprezentacji. Yy, no właśnie, zawodnicy poloni i y w ogóle zaczyna się robić taką atmosferę. Nie było powiedziane, że zawodnicy polscy, no ale, ale to powiedział Polacy. Mierzejewski. Jest napisane, że Adren Mierzejewski powiedział, no że, tak, że, to, że jak czytasz, czytasz, polscy czytasz, piłkarze czytasz nie lubią arboledy. Jest, jest tak, że są polscy reprezentanci. Nie pochodzący z, z Polonii, tylko że są polscy Ale, ale reprezentanci. to są słowa Mierzejewskiego. To jest pozycjonowanie. Chodzi mi o to, jak się to przedstawia, tą sytuację w mediach. No na tej Nie, no, To jest pozycjonowanie To na razie jest Newsem. jeden artykuł w jed, na jednym portalu jednej gazety. na który Ten portal jest słynny. To czy nie, jest cytat, grania, cytat z Mierzejewskiego, tytuły, który no. mówi, że polscy piłkarze nie lubią arboledy jest wszędzie, ale nadal to jest cytat z jednego z piłkarza, piłkarza. Z jednego człowieka. Sobie też powiedział, że, że ma dosyć tego typu grania. Dobrze, a więc... ile przeczytaliście w takim razie newsu wypowiedzi różnych piłkarzy, trenerów potępiających nie, no arboledę albo potępiających smolarka? Nie ma. No, no nie, nie ma, ma, ale to nie, nie znaczy, znaczy, że wszyscy bo nie Natomiast w wcale Czerwona kartka za uderzenie, za uderzenie w twarz jest rzeczą, jest rzeczą oczywistą, oczywistą, oczywistą To, że dostał uważymy, trzy mecze kary, oczywistą. uważam, że to jest normalna Rozumy, kara nie, no tak, Natomiast no, za, py, moje, pytanie, moje pytanie do sędziego w, tej, w tym meczu Za co kartkę dostał Arboleda? No ale czy sam teraz trochę go teraz nie usprawiedli? Nie, pytam się Za co kartkę dostał Arboleda? Jeżeli dostał za wsadzenie mu palca w tyłek to powinien dostać czerwoną koniec, kropka. Ja nie wiem za co No, no nie wiesz za co. No właśnie po... pytanie za co. co no doszło? właśnie ja się pytam sędziego w tym momencie. Tutaj na łamach podcastu. No podcasty. tak, no. Za co, za, co, je... za co? Dlaczego sędzia nie zauważył tego wcześniej? Dlaczego dopuścił do tego, co się, co się wydarzyło? Prędzej czy później musiało się no, to sam wydarzyć, wiesz. wiedząc co się działo przed meczem, co Smolarek opowiadał o Arboledzie przed meczem. Wiadomo, że jest to sytuacja podwyższonego ryzyka. Smolarek opowiadał, że Arboleda jest płaczkiem, że, prze, że leży przy każdym kontakcie z innym piłkarzem innej drużyny i Arboleda postanowił mu udowodnić, że Smolarek y, ma rację. No udowodnił mu to. Sprowokował go, udało mu się, Smolarek wyleciał, dzięki czemu Polonia wygrała mecz. <śmiech> <śmiech> Bo piłkarze Polonii po prostu żyła im, wyszła i, no i postanowili ten mecz dla Smolarka kontra Arboledzie wygrać. Natomiast nie wiem, nie rozumiem, dla mnie nielogiczne jest zachowanie sędziego w tej sytuacji. daj żółtą zawodnikowi, który leży po uderzeniu? Za co? Nie wiem, może Wy, liniowy nie wiem, mu coś nie nie wiem. Wiem. Może, albo, albo po Jeżeli widzieli, liniowy no. mu coś powiedział, to powinien podejść i dać mu czerwono. Jeżeli liniowy widział to, co ja widziałem w telewizji, to Arboleda powinien dostać czerwoną kartkę. No ale wiesz, no chodzi mi o to, że wiesz, zawodnicy między sobą podczas meczu się prowokują i leją i Ernest, robią różne rzeczy. No, no, no, no proszę Cię, no tak, ale no, no, się no, nie reaguje. To, to, ubie, to, to sposób, co on no. mówi, to jest prawda no, tak, ale ja wiem, że się ale... prowokują, ale to jest zupełnie co innego, bo już wiesz, pro, pro, pro, od prowokacji do prowokacji jest bo długa Bo można droga, kogoś tak. prowokować, mówiąc mu, że jego córka, czy tam siostra, czy tam matka jest, ma inną tam reputację niż powinna mieć. Ale, czy a czy można, a a można, na przykład uderzenie kogoś łokciem w twarz, albo wsadzenie komuś palca regularnie to nie dzieje. jest prowokacja. No, co jest regularnie nie, to jest się dzieje? Nie, to jasno e nie. Ja Niezwykłe no nie. <jest ordynarna grym> nie, nie mówię, że się zgara palec w tyłek, ale chodzi o to, że ale, właśnie, się fałuje, że się fałuje, jest -no, kontakt fizyczny. Ale mamy właśnie z tym, mamy tu do czynienia, tak? Czy czyli, czyli Smolarek zrobił dobrze, bo nie rozumiem. Nie, nie zrobił dobrze. Ale Arboleda też nie zrobił dobrze, Ale Ja nie mówię, że zrobił dobrze. My też nie mówimy, że zrobimy dobrze, tylko się ze mną mówię o Nie, konsekwencji, nie my się o tym kłócimy, bo ty twierdzisz, że cały świat broni Smolarka Nie, nie ja to wcale nie, tak nie, nie teraz jest. To już jest nadużycie. Nie cały świat. Mówię o tym, że przeczytałem informacje tylko no w polskich w brudni mediach. Nie, oni go Nie, i wyłącznie jest nadużycie. Nie, to ja, tylko i wyłącznie Nie, to żadnych jest nadużycie. Nie, jest Nie, to już jest Nie, to jest Nie, to my jest potępiamy. Nie, że boisko Nie, jest miejscem do wkładania sobie palców w otwory, ani do bicia się Ale po Ale widzisz, po najpierw powie o tym, a dopiero <głos> potem powie <głos> o... o. <głos> temat jest... Ja, jest, jest nie, formu, a ty jest mogę, ja a tak, mogę tylko możesz, zamknąć ten temat, yy, że tak powiem humorystycznie chciałem ten temat zamknąć, ponieważ yy, nie wiem, czy słyszeliście dokładnie cytat z tego, co powiedział Smolarek po meczu. Bo co do... stało się z tobą? Nie. Faktycznie to, to ładnie. Tak powiedzą, A tak. na ale... ale co stało się z to tobą? Było to było potem, co było <laughs> potem, ale Coś pogadali, w wywiadzie, tak. w wywiadzie, Smolarek tłumaczył się w ten sposób. Powiedział tak, że on Chciał mi wsadzić palec tam, gdzie mnie się nie podoba. <laughs> Więc ja się chciałem wstać, gdzie by się smarkowi podobało, jakby ja palec składało. Palec. Tak, w i... drzwi od samochodu. <laughs> <laughs> Zatem mógłby świetle prawa przetrzastąć tymi drzwiami. Nie, nie, wspominaj mi przetrzaskiwania palców drzwiami od samochodu. Może nie. Tak. <laughs> Przemek ma nas w to, koncie, tak. Nie to Magda go przytrzasnęła, nie ja. Nie, nie to odwrotnie, to, odwrot, to on odwrot, Magda. Ja. A to on Magda, dobrze. Osi, na ten... Słyszymy, więc on ma tam jedną kreseczkę, Ale... bo można zrobić Ale... ma. Ma taki szmyt na brzuchu. Ja na jednej z pierwszych randek w żonie przytrzasnąłem też palec drzwiami od samochodu i jest moją żoną. Tak się przywiązała, bandażem. To tak mam wróży, tak? Jak no ja wiem, jest... jaki ma związek. Ten, ten Bo a jak ze mną nie zostaniesz, będę ci tak robił co tydzień. A, Aż tak. ci palców zabraknie. Tak, Dobrze, Ym, kolejny temat, słucham. No Zaksa wygrała z, ze no Skrą. Właśnie, Nikt było. tego nie widział, co prawda. Było, ale tylko napomknięte. Nakompnięte, tak. No nic, no tak sygnalizuję, bo ja w internecie tylko oglądałem i to stojąc na ulicy, czekając na... A to aż redaktor Magdziarz mnie odbierze z chodnika i wtedy dopiero zobaczyłem, że Zaksa pokonała Skrę, chociaż wszystkim się wydawało, że to... E, a Skrę ciekawa... jeszcze, a to Zaksa do... dała. 3 do dwóch Co ciekawe, ja słyszałem wypowiedzi przed meczem pi... piłkarzy. Co ja gadam. Piłkarze, siatkarzy Zaksy. Którzy powiedzieli właśnie, że Skraw w tym sezonie to już większość meczów wygrała przed meczem. Że wszyscy na widok nazwy skraw w ogóle mają tak, żeby się brzydko nie wyrazić, to. to tam się zbroje ze strachu. Kisielek tak. w kolanach i mniej stringi więcej, do wymiany. Mniej więcej, że przegrywali te mecze, już nie patrząc na to, czy skra grała dobrze, czy źle, po prostu sami się kładli. No świadkarze z akcji powiedzieli, że im tam skra nie robi, bo no, no, oni się za długo to... znają. Za rozgrywa, to wiesz. Jaką się ma skrybać, jak on grał w lepszych drużynach. Tak, tak, tak. I okazało się, że rzeczywiście to nie były na razie czcze przechwałki, tylko z tą skrą można wygrać. Cze przechwałki. No i Waldemar wspaniały zakończył karierę. Wspaniałą wspaniało. Zresztą spektakularny. To trenerzy też zakończają karierę. A tak oficjalnie? Nie no, zakończają. zakończają no, no, wiesz, to no, Alex przecież zakończa ten... karierę co rok. Tak, od 10 lat mniej ale... więcej. Nie no, wspaniały też już raz zakończył karierę. No, właśnie ale tak. Bo trenerzy, jak kończą karierę, to tak wiesz. Ale piłkarz wrócił. kończy karierę, chociaż na przykład taki Leman też skończył karierę. I, i, i, wrażę, I nie udało się. Mu się. Nie dał rady. Ale szczęsny wraca, więc zobaczymy, co będzie dalej. No, Maciek? No, Maciek w wieku jest wieku, niewiele starszy od Lemana, także. No, tak. chcę wystąpić na mistrzostwa. Myślę, pola. że po Leman'a tak ciekawe. Dowodziłem. Jak, jak patrzę, patrzę na Czarnego Księcia stolicy, to tak mam wrażenie, że mógłby jeszcze nas zaskoczyć. No on wielokrotnie komentując różne rzeczy mówi, że lepiej by połapał niż te niektórzy bramkarze chociaż mnie zadziwia ten bramkarz Wisły Kraków, ten Parejko, Parejko. niesamowity Niezły jest skubany prawda. najlepszy bramkarz od lat jakiego widziałem w polskiej lidze naprawdę to tak w ogóle jest nie wiadomo skąd, ze Stoni ze Stoni, drugi mecz z rzędu łapie karnego w ogóle i nikt jakoś nie, nie rozpływa nad tym, gdyby to a ja nam... na propos słyszeliście trenera Sasala po meczu no Sasal powiedział, że on to nie może, bo oni mają ciągle takiego pecha w ogóle, ta korona biedna i ciągle im wiatr w oczy znowu w tym meczu na przykład znowu pech. No, karnego mieli nie wykorzystali, a tak to przecież jakby wykorzystali, to by wygrali ten mecz. No, mhm. no już karnego w drugą stronę. Ja jakoś nie zauważył. Nie nie że, że Małecki nie, nie, nie strzelił. No, no ale, ale ten karny strzelony strzelany Wiśle to rzeczywiście dobrze strzelony karny. Parejko naprawdę miał tam problem. On się wyciągnął jak struna przy, przy tym karnym i no, no, kawał bramkarza, kurde se Wisła ściągnęła. No, no wreszcie. Oni no. Z pięć lat bramkarza szukali. <śmiech> o, no, Pawełek. Nie oni czy oni kupowali tych bramkarzy jakiś tam, mieli, a w efekcie i tak musiał Pawełek e stawać z powrotem. <śmiech> oni mieli na testach przez ostatnie dwa lata 28 bramkarzy. No. <śmiech> jest z parą, nawet kontrakty <śmiech> podpisali, niestety. No. No, ale Pawełek wykrywał no, nie, no to Ostatni a, dobry bramkarz. Kto ściągali? Kto pamięta ostatniego dobrego bramkarza Wisły? Maciek szczęśliwy. No, Majdan miał dobry sezon. Gdyby nie to, że poszedł teraz na grzyby, w czasie, kiedy powinien stać w miejscu. Majdan miał dobry sezon, w czasie, kiedy grzybała wszystko bez problemu. Tam każdy mogłoby nie być Angelo Ig. Frankstycznie, tak. Tak, te słynne czasy. Auri Kasperczaka. No a potem to już czasy Pawełka. Ale rzeczywiście wtedy. Ale rzeczywiście wtedy za Kasperczaka to ja bym mógł stać w bronce Wisły i też bym wygrał mistrzostwo. Tam tak rzadko było coś do roboty. No, no, bramkarz naprawdę tam spokojnie mógł węża na Noki pograć. <grym> A to były jeszcze, właśnie, słynne czasy. Węża, na dom, tak, tak dokładnie. Jeśli <grym> chodzi o technologię. Teraz, teraz jest dużo ciekawszych, można sobie ciekawsze sprzęty wynieść na boisko. Wtedy nawet, może, Real zdobywał Mistrzostwo Europy? Real? Le, znaczy, wygrywał. Puchar e... Europy. Tak, to w tym czasie. Tak, to w tym czasie. 2002. Tak, to wtedy. Prehistoria, archeologia normalnie. A propos NBA się skończył, sezon zasadniczy. Nie wiem, co, czy to kogoś interesuje? No, dopóki nie gra Paxon, to nie. <laughs> I bez Gortata. Też nie no, nie, jakoś... no, to Nie, że no To, że Gortata nie będzie, to ja byłem przekonany. Ale no, właśnie słyszałem sobie z jakaś tam pani redaktorka, chyba w jakimś radiu, m, powiedziała, że w ostatnim meczu Phoenix Suns zapewnili sobie dziesiąte miejsce. W konferencji. Świetny wynik. Miejsce tego miejsca. Jest jak te, to jest trochę jak te skoki narciarskie w punkt. Zawsze to, to to, to sobie wyznaczyć cel, <głos> i potem tak, się które, się nie od, które się nie odbyły de facto. <głos> <głos> a, a, a, no. Właśnie to się odbyło? Znaczy, nie, bo ja nie. Wiało, wiało. Ja byłem wtedy jakiego... za, za, za, za oddał jeden skok, I... Tylko mały oddał jeden skok. byłeś za kanałem, który nazywa się kanał. Tak. Że kanałem Aha. kanałem. A reszta nie skakała, ponieważ za mocno wiało. No. No, Także nie, nie, nie odbyło się. Czyli Adam nie zakończył kariery. Znaczy on nie wygrał wygra. jedyny wygrał, tak, tak. wygrał, wygrał jako jedyny, oddał skok. Powiedział, że chromoli sędziów i wszystkich tych, i że wyjdzie i on odda ostatni tak, On by po ciemku normalnie tyłem dał rady. Na tej skocznie, na tej skocznie bez znak nawet. O. Pytali go kiedyś właśnie, czy, sobie, czy, czy, czy jeszcze będzie wchodził na skocznie ot tak po prostu sobie poskakać Pysyka, to jest bardzo ubiegł, popularny sport że, jak jest, że, idziesz, jest, jesteś w górach to jak idziesz ulicą to ciągle ktoś wie tam z dachu przelatują na góra ale leć wiesz Skierzył, że chyba nie ma wyjścia no. znaczy, ma jak, powiem ci, że jak już siądziesz na belce i się odepchniesz to wtedy nie rzeczywiście wyjścia, nie ma wyjścia <śmiech> ja ci, ja, zawraca się ciężko ja powiem więcej, ja pamiętam co jeszcze, takiego, co próbował. W, próbował. <śmiech> będąc w szkole podstawowej byłem w Wiśle na nartach i byłem na Skoczni, byłem na zawodach... Znaczy, wody. wytłumacz słuchaczom, że Wisła to nie jest rzeka. Tak, chodzi mi o Wisłę. <głosy> to słuchacze <głosy> chyba wiedzą, a, przez... propos Wisły. a propos Wisły, <głosy> panie redaktorze, ale niech pan skończy tą dykteryjkę. I, byłem, i byłem, byłem oglądać na Skoczni w Wiśle zawody juniorów zawody juniorów, takich malutkich chłopaczków jeszcze mniejszych ode mnie, którzy skakali sobie tam nie wiesz, ale, dana, tak nic bo... <grym grym> nie ma ja, to... Nie to nie w 132 nie... odcinku ma okazało się, że redaktor ma... <grym> ma 112 cm i siedzi na parapecie, żeby nagrać podcast na trzech poduszkach tak. a jak sobie uzyskawimy sprawę, że to było jakieś i zamykamy okno, bo ma 7 czy 8 a ten głos dlatego, że mówi przez wielką tubę tak <grym> Siódmy czy ósmy głos? Nie, no teraz współczesna technologia czyni uda no Mamy taki. U... No, to już nie jest 1905. Mamy takie oprogramowanie, nazywa się mandaryna 2. dwa. No. Poznałem kiedyś panią. O, Nie, w domu u niej. O! Mm, no proszę. A w zasadzie u Michała W. A to tak jest, nawet nawiązuje ten temat, bo Michał W. teraz się. W Widźle na tak? Michał no, no, no. Nie, Michał W. teraz się zaprzyjaźnił bardzo blisko z córką przecież a, nad trenera, polo, Apoliniu, a polo. Na trenera Apoloniusza. Naprawdę, no, popularnego pola. Dług będą brać nawet nie, niedługo. Gdziemy, jak Michał. No dobra, był... ale poczekaj, ty już skończyłeś tą historię? Czy... No nie, nie, tak się nie zaskakają. Zaskakają. zastanawiałem. Te mniej, się od, od ciebie, tacy, to nie, no. nie istnieją. Tak, no. tacy, to nie istnieją, kakaje <laughs> mnie. I właśnie się zastanawiałem, czy by przypadkiem wtedy nie widziałem któregoś. Mały znanych, znanych bardziej skoczków. No ten... Wszyscy byli malutcy by i mieli wąsy. Ale... Nieważne, ale A ciekawa, to, ale ciekawa, jest, skocz... tam ciekawa jest skocznia A ta szczyrku. była taka malutka, a druga była taka absolutnie duża skocznia, znaczy duża, no i nie była nie, duża, ale no. taka nie nie największa nie była zdemolowana taka zupełnie niejślająca. No. I to była skocznia, duża, zupełnie W szczyrku skocznia polega na tym, że... Że trzeba zamknąć drogę, Trzeba zamknąć drogę i stałem w tym korku do nie jak się zawody odbywały ale nadal, nadal tak jest, bo oni już mieli ją znaczy, wyremontować. No, dwa I jakoś lata tam temu byli tam byli. Dwa lata temu tam byłem i, tam i stałem w i nadal są szlabany. Normalnie jest szlaban, przejeżdża dziecko na nartach w wielkim hełmofonie. Nią, drugie, stoją A już nich otwiera szlabany, że teraz można. No a potem pieszo, jak już a wiesz, przychodzi, przychodzi pan trener i mówi, że dobra, już wszyscy skoczyli, to wtedy przychodzi pan dzisiaj w takiej czapce, mam tak założoną, <śmiech> jak to jak to, jak to po góralsku, na czupku głowy, niezależnie od pory roku, nieważne czy to jest środek sierpnia, czy połowa grudnia, minus 30, ma tą samą czapkę, przychodzi, podnosi ze szlabany, wtedy samochody przejeżdżają, później jest Zamyka, i oni znowu skaczą. Ja nie byłem w Szyrku dawno i myślałem, że jak oni remontowali tą skocznię, to już jest zrobiony jakiś objazd czy coś takiego. No czy znaczy teraz już może jest. Objazd dla tych, co skaczą. <śmum> nam drogą. No właśnie, to był bardzo atrakcyjny wygląd by to miało. A teraz zadam pytanie, jak jesteśmy przy Wiśle, dlaczego, dlaczego pan kolega ma na lodówce przypiętego Jerzego Pilcha? A to przez Zuzannę. Aha. Pieścią o drzynaniu gardeł. Czyli jednak wracamy do Jakuba szeli. <grym> Przez Zuzannę. <grym> Siłą ja, rzeczy. Ja nie przepadam za pilchem, a Zuzanna nawet lubi. No, jak to kobiety. Widziałem kiedyś, klę, jak klękały przed nim na ulicy dwie studentki. Naprawdę? No, Normalnie w środku nocy wychodził ze sklepu nocnego, gdzie drogą kupna zanabił sobie to pół litra wódki. No było. No, tak, z parę, parę lat. No, bo on wtedy mieszkał przy rondzie ONZ. W takim budynku, może być. W budynku mieszkał. O! <głos> tak, no. W takim <głos> wysokim przyrządzie ONZ, który jest teraz naprzeciwko tego ronda 1. No i widziałem go w ja tam pracuje? W tym starym wieżowcu? No bo Krupilha robi. Ty, Ty pracujesz na, mu w... za, na, za plecami No za plecami, plecami no tak, no, no, no, no, no, przecież Nie mówię, że w tym budynku, tylko że niedaleko Przed, przed plecami, w środku nocy... to co, dyktujesz mu, co mam pisać? Tak. Przed w środku nocy marszałkowską Masu... z butelką plecy, wódki ja w plec i... I młode takie dziewczęta Klęknęły przed nim obie i no. poprosiły autograf no, starfim, Poprosiły o tą wódkę <laughs> <laughs> no, nie, rzeczy, Wydawało mi się, że autograf no, ale Autograf by dał, wódki, wódki nie, nie tak. Tak a to ostatnio widziałem pisarza pilcha, to nie wyglądał dobrze, niestety. No. martwy się o martw Jeśli osie. to, co pisze w swoich książkach, rzeczywiście opiera na no, tym, to nie opiera, opiera. Opiera, opiera, opiera, To nie może dobrze wyglądać. No dobrze, to teraz co? Co żółty szalik też on napisał? Nie, chyba nie. Nie, nie, ale to, ale to podobne historie, tak. Już powoli kończymy? Podcast? Jak to? No. A ja znaczy, chciałem jeszcze o piłkarzu, o piłkarzu próby, sobie, tematy. i jego wypowiedziach, o tym, jak to on powiedział o tym arboledzie. A ty zajrzałeś do lodów. I trener, I trener, mam ci podać to, co mam ci podać? Tak, a otworzyć to, to, masz mnie otworzyć. Nie. Tak, swoją Jest. drogą, jakby tak wiatry, wiatry zawiały w... W, dziwny, w dziwnym kierunku, to może się zdarzyć, że. Ebi i Manu wylądują w reprezentacji wspólnie no może, na Euro. Natomiast wprawdzie bardzo musiałby wiatr dziwnie powiać. Ale... Zastanawiałem się nad tą wypowiedzią Sobiecha i tym, że on tak odważnie głos zabiera, będąc potencjalnym reprezentantem Polski. Ale co powiedział? Nie... No powiedział, że generalnie też nie przepada za piłkarzem Arboledą i, a, a, okay. i tak dalej, na co trener Smuda powiedział, że lepiej niech sobie trzyma język za zębami i zastanawia mnie to troszeczkę, bo... Znaczy on powiedział, żeby, że to nie on, że to nie Sobiech będzie decydował, kto, kto ma grać będzie grać w reprezentacji. reprezentacji. Czyli Czyli to, Sobiech, Sobiech, co wydaje się słuszne. Nie no, oczywiście, że tak, natomiast Sobiech jest, jak mam, mam takie wrażenie, jest jednak Arturem Sobiechem i może wyrażać własne zdanie na temat... Znaczy, może nie i... lubić armoledy. Może tak? nie lubić arboledy i wyrażać, i powiedzieć. I wyrażać własne tak. zdanie na temat piłkarzy, przeciwko którym albo z którymi gra. W mediach, jak się go, go, ktoś o to zapyta i na przykład może powiedzieć, że nie chciałby grać z nim w jednym zespole, czy to będzie zespół narodowy, czy to będzie klub typu Polonia Warszawa, uważasz, czy że, uważasz, że to jest dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład spotyka się dwóch reprezentantów Polski i jeden mówi, że nie chce z drugim grać? To jest normalna praktyka na całym świecie. I w Anglii, no, i w tre, Hiszpanii. albo ich pogodzi i da radę, to jest albo jednego genera. z nich tak, ja jak tak jak wojna Brydża na przykład. Niestety wtedy wykopuje z drużyny. No i to jest tak. Nasz, trzeba naszym, naszym słuchaczom oszczędziliśmy tego całego odcinka, w którym narzekaliśmy na trenera i na reprezentację, i na to, co się dzieje na zgrupowaniach, ale możemy troszkę ja do tego nawiązać. Ja tak, tak, trochę broniłeś tak, tak, tak. się na chciałem... ja, ja nadal chciałem uważam, tylko nie powiedzieć. Zmieniło mi, się. mi też się nie zmieniło, o co więcej, pojawił się kolejny wywiad z Rzewu łakowym w tak, którym on jest bardzo rozżalony sposobem w jaki zakończył swoją karierę w reprezentacji tym i powtarzał dokładnie to co my powtarzaliśmy czego słuchacze nasi nie mieli okazji słyszeć, że w, że w kadrze znaczy... powinni grać najlepsi a nie najgrzeczniejsi to po pierwsze, a po drugie to... bez jaj jest drużyną bez jaj a, a po drugie to, że trener Smuda choćby był doskonałym fachowcem ma jednak ten problem że nie za bardzo umie się porozumiewać z własnymi zawodnikami no, nie ta... potrafi im powiedzieć, że ma ich dość, nie potrafi im powiedzieć, co mają robić, w jaki sposób. Znaczy może znaczy wszystkim... piłkarsko może ta, może im umie wytłumaczyć, no, ale natomiast tak ma ewidentnie, ewidentnie problem. ma problem z piłkarzami, którzy mają silną osobowość i mają swoje zdanie na różne rzeczy. To się czasami sprawdzało w historii futbolu, na przykład niezabranie Kantony i, i Ginoli na Mistrzostwa Świata skończyło się zdobyciem Mistrzostwa Świata przez Francję, a grał znaczy... warsz w ataku. I tak, nie strzelał go. nie strzelił żadnego gola. Tak. Znaczy, to jest tak, po pierwsze, no, tak jak e, zwykle to jest tak, że zweryfikuje to wynik. wynik. Niestety czasami to może być trochę za późno, bo no, paru to, lat się nie da cofnąć ale to, wtedy. To jest tak, to jak po pierwsze w tym, czego nie mogli usłyszeć. No, zostawmy, <laughs> zostawmy um, umowa była taka, zresztą taka Dlatego właśnie Prawda jest taka, że smuda do, do, do, no, to, jest jakby, smuda jest jakby no. szefem, i, i, no, i może to być jakby szef. Znaczy no jest został wybrany trenerem więc on może powołać w tej chwili kogoś w wielkim szumie kibiców. Ale panie prawie, już tak. na ten temat też rozmawialiśmy, czego słuchacze nie mogli usłyszeć, że krytyka smudy nie jest jednoznaczna ze stwierdzeniem, że powinien ktoś inny prowadzić reprezentację. Wiadomo, że w tej chwili reprezentację do Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwach Europy będzie prowadził smuda. I oby to robił jak najlepiej. To robił sen, najlepiej kiedy robił coś ale źle, to nie źle że o tym mówić. Tak, no. Ale, wiesz, to, to, ale to, to też jest tak, że we, wiesz, według jednych źle, według niego dobrze. No Teraz jest kwestia, kto ma rację. No, no, Zweryfikuje wynika... to, tak. tak, tak tak to wynik na euro, tak? Ale wynik na euro teraz. Tak, natomiast wydaje mi się, że. Zespole, no teraz no... możemy powiedzieć tyle, że atmosfera w zespole jest słaba. No. No. A to już oznacza, że coś jest nie tak. Tak, i tu znaczy, chodzi, tego, chodzi, też, tego, o chodzi też o sytuację związane no, bo... na przykład z Ireneuszem Jeleniem, tak? Czyli to w jakiś no, sposób No, ale oni sobie to ja, ja, ja to mam wrażenie, że oni sobie to szybciej wytłumaczyli tutaj między nimi sprawa jest dużo bardziej jaśniejsza niż tak, między ludźmi. Tak, a, a ja, sprawa sami, sprawa ja nie mam takiego wrażenia. Znaczy, to czasami jest tak, że media no, jak, ciągną jak temat i... powie, jak zaraz następnego dnia Jeleń mówi, że oczywiście, oczywiście przyjedzie na następne tak. zgrupowanie i będzie grał na następne Oczywiście wytłumaczyli sobie tak jak stałą z Rześniczakiem Albo albo jakże Właków ze smudą, powiedział, że nie, jeżeli, nie da się że co Ja chcę przez to powiedzieć, że jeżeli trener wypowiada się o zawodniku, który jest kontuzjowany w taki sposób, to ten zawodnik, oczywiście, że potem powie, że oczywiście, że ja przyjadę, i trener też powie, oczywiście, że on jest nadal reprezentantem, tylko że już atmosfera będzie zupełnie inna. Może, a może po prostu to było na zasadzie tak Chlapnięcia no. i sobie wyjaśnili no, sytuację Ale tak, czasami się Ale trener nie powinien chlapać Ale to nie jest złotowóżny trener, trener no. Ale jak jesteś szefem jakiegoś zespołu To jak to musisz wiedzieć, że twoje chlapnięcie Może cię dużo kosztować To jest tak samo jak który mówi, że przyjechał Ale mam wrażenie, że sytuacja z jeleniem To jest dużo groźniej wyglądająca w mediach I w ogóle jak takich skociach Między nimi w ogóle Ja uważam, że tego problemu już no to jest po pierwsze jedna z wielu. Nie. do jelenia jest. To jest, to jest tak, jest. To jest taki, jak gdy, ja... gdybym ja od swojego trenera usłyszał, że to jest moja wina, że jestem wiecznie połamany. Ale i to, to nie jest ty usłyszałeś, to pierwsza sprawa. A druga sprawa, nie wiemy, co się dalej działo. Czy, czy rozmawiali ze sobą, czy nie. No, no nie więc mamy to, pojęcia. To, ci, to ci wywiadzie, no, wywiadzie to, się, że w no że, że z trenerem czekajcie, się czekajcie. nie rozmawia. Ale to, że właków mówi, który masz żal do niego. No, ale poczekajcie. To no. nie jest pierwszy piłkarz. Ja myślę, że rozwiązanie tej sytuacji będzie następne zgrupowanie. Ale już nie mieliście I będziemy mówić o tej sytuacji na dalej tego nie słyszenie. Tak, nie, no ale już teraz mieliśmy w kółko to samo. Chodzi mi o to, że po pierwsze trener ma prawo powiedzieć, że nie chce stawiać i nie chce opierać ataku drużyny na piłkarzu, który jest cały czas kontuzjowany, tak? Bo to jakby jest logiczne, że trudno, żeby na niego liczył. Oczywiście. E, a druga sprawa wydaje mi się, że, że Smudą jest taki problem, że on e, reprezentację trakt, traktuje trochę jak klub. On pracował w klubach, gdzie rzeczywiście nad piłkarzami ma większą władzę, bo piłkarz ma kontrakt, piłkarz ma jakieś tam zobowiązania, jemu płacą za to, żeby on był na treningu, żeby grał w meczu e, i ma jakby... No, no, no to jest inna sytuacja, tak? Nie może piłkarz się obrazić na klub i powiedzieć ja jutro nie przychodzę na trening, mam to w nosie. Ma kontrakt, musi grać. A reprezentacja jest trochę inaczej i Smuda chyba nie przestawił się trochę z traktowania drużyny klubowej na reprezentacyjną i cały czas próbuje traktować piłkarzy, jakby oni mieli obowiązek przyjechać na kadrę, zasuwać i być mu jeszcze wdzięcznym za to, że, że grają. A no, są piłkarze, którzy... Niekoniecznie tak, mają takie podejście. Tak. Znaczy podejście mają takie, ale nie dadzą sobie za bardzo, jak to się mówi, w kaszę dmuchać. No i też mają swoje zdanie, chcą sobie powiedzieć, Coś im się nie podoba, to to mówią. I tutaj Smuda niestety nie umie tego rozwiązać. No, w klubie miał łatwiej, bo po prostu... No tam ma inne... było pokazać tam kontrakt ma... i powiedzieć inne narzędzia, na jest dyscyplinujące, tak? i, I będziesz robił tak, jak ja chcę i koniec. No ciężko jest dyscyplinować kogoś, kto ma 100 meczów w kadrze, czyli... O jakieś 100 więcej niż Franciszek Smuda. <śmiech> <śmiech> I kto, kto ma karierę. No, ty... 12 lat gra w, w reprezentacji kraju, tak? I, I nagle ty mu przychodzisz i każesz mu się zachowywać tak jak, jak juniorowi 17-, 18-letniemu tak, tak, trochę... w klubie. Tak? Nie, to, to tak nie działa. I w żadnym klubie tak to nie działa. Są równi i równiejsi. Zawsze. W każdej hierarchii, to jest normalnie, jest kolejność dziobania. Są ci, którzy są od, od zawsze, są ci, którzy wchodzą do zespołu, są ci, którzy w tym zespole się pojawiają od czasu do czasu, są ci, którzy tym klubem, tą drużyną, czy to klub, czy to reprezentacja rządzą, są ci, którzy są kapitanami, są ci, z którym się rozmawia i są ci, którzy noszą piłki. I tak jest w każdej drużynie. Nawet jak my gramy w piłkę, to wiadomo jest, że jednym wolno więcej, innym mniej. Po prostu tak jest sport drużynowy. Zawsze i w każdej drużynie tak to funkcjonuje. Jeżeli ktoś tego jako trener, nie rozumie. No dobra, e, ale z drugiej to... strony trener to nie jest ten, który nosi piłki. E, owszem, no, ale, ale, jest... powinien, ale powinien rozumieć, że nie może traktować y, y, zawodnika, który ma 12 lat y, w kadrze w taki sam sposób, w jaki traktuje się juniorów. Tak? Bo tak trochę potraktował Rzewłakowa, tak ja trochę myślę, że potraktował Boruca, bardziej... tak, to, tak trochę tak. potraktował Jelenia. I to jest tak, że zaczynamy nagle, to nie jest tak, że potraktował tak jednego piłkarza. Mówiliśmy o tym, że nawet w reprezentacjach, w których to bogactwo piłkarzy jest większe, o piłkarzy z trudnym charakterem typu runej, tery itd. dba się bardziej mimo wszystko niż o piłkarzy, którzy są u nas a których tak naprawdę ja nie wiem nadal, czy my sobie możemy tak odpuszczać lekką ręką takich piłkarzy jak Boruc, który zagrał doskonały mecz przeciwko Milanowi znowu i w tej chwili to jest jedyny zdrowy, polski dobry bramkarz. No w tej chwili, dobrze no okej, okej, okej Nie no, ma, no, nie no, ma tak, gwarancji, no. że Fabiański, czy Szczęsny czy którykolwiek no to z to tak nich. samo, nie mam gwarancji że i Borut będzie wtedy zdrowy Dobrze, został no. skreślony za co? wiemy za co, dlatego, że trener go nie lubi taka jest prawda, no tak, tak samo no. jak że Włakow został skreślony za to, no że trener go słuchaj, nie no lubi zaraz, z jednej strony bronisz piłkarzy, że nie chcą sobie dać w kaszę dmuchać, dlaczego nie bronisz trenera, który może też nie chce dać sobie w kaszę dmuchać? Nie, trener moim zdaniem idzie na łatwiznę skreślając piłkarzy, którzy mają trudny charakter posłuchajcie, ja myślę, że problem nie polega na tym, że pojawiają się konflikty bo one mogą się pojawić zawsze tylko trzeba je umieć załatwiać, ale i, i szczególnie jeżeli chodzi o smutę, który, który jak wiadomo nie, który jak wiadomo nie jest łatwym tym, że Smuda ewidentnie nie umie tych konfliktów załatwiać. Dobry menadżer jest w stanie te konflikty załatwić, dlatego ja nie wierzę, że on z Jeleniem doszedł do porozumienia, tylko to wszystko zostało zaklepane najprawdopodobniej, tak jak było zaklepane z Rzewłakowiem, z Rzewłakowiem, który pojawił się na tym swoim y, ostatnim meczu, tylko, że to też tak, on mówił, że czy rozmawiał z trenerem, no tak rozmawialiśmy, żeby nic nie powiedzieć. Mm. I właśnie znaczy, w ten sposób znaczy, są tacy smut. trenerzy w historii futbolu To y, y, y, znane są wypadki Sir Alex Ferguson ma dokładnie to samo Na przykład mm. wtedy kiedy Beckham stanął okoniem Wyleciał z klubu y, znaczy Został sprzedany Za jakie pieniądze wiemy y, Guardiola, trener młody Ale też mający problem moim zdaniem Z silnymi osobowościami Eto jako pierwszy, Zlatan jako drugi. Piłkarze pasujący trochę do koncepcji sportowej, trochę za bardzo wyszczekani, trochę za bardzo charakterni. No zwłaszcza to, no, to, no, to słynął z charakteru. Zlatan z. kupiony za wielkie pieniądze, odchodzi nagle za małe pieniądze, tak? No, e, w Manchesterze nikt, nikt kto miał za dużo do powiedzenia długo nie grał. E, to, nie no tak, no to wiadomo, że najważniejszą osobą jest trener. No jasna sprawa. No, i, no nie, no ale bez przesady Ferguson potrafi jednak, no Runeja jednak jakoś utrzymał w tej drużynie, tak? Roy Keane no grał tak, w tej drużynie. Tak, no ale już Neville, znaczy, ale Ferguson, Ferguson zdaje sobie sprawę z tego, i, że. I, I rzucał butami. No. No rzucał butami. No poleciał ale... Beckham, poleciał Neville. No paru piłkarzy poleciało z Manchesteru. No paru tak, poleciało, ale Pan. Cantona też... też miał problemy w tym klubie. Także... No ale grał ale grał, no grał. i nikt go. No, chyba, że sam z się postacił w Manchesteru nie wyrzucał. Chodzi <laughs> o to, że Ferguson w całej tej swojej. E, może nieumiejętności sobie radzenia wie jednak, że na boisku potrzebuje kogoś, potrzebuje, znaczy tam, potrzebuje tam... przedłużenia jakby siebie tak? że, znaczy, że on do... zawsze, zawsze szukał takiego zawodnika właśnie jak rojkini, zawsze tak, bardzo cenił bo, bo jakby, Roy Kina za to ja sobie tak myślę, ja widziałem, mecz, e, widziałem film o polskiej reprezentacji za czasów Ben Hakera, człowiek, który jako jeden, jedyny miał możliwość wchodzenia z kamerą do szatni również po i przed meczem i to było, widać, tam szatnią że żewłakow. W przerwie, przed meczem, żewłakow był tym, który, wiesz, wrzeszczał na nich, jak było trzeba i, i to, to było jakby do no, szatnia żyła żewłakowem. Ja nie wiem, czy Kuba Błaszczykowski jako kapitan To jest człowiek, który będzie I nie ma piłkarza w tej chwili Który, mam wrażenie, tą szatnią Wstrząśnie w przerwie meczu na przykład Jak nie będzie szło Ale wiesz, no podaliśmy tutaj przykład przed chwilą Fergusona i na przykład w Manchesterze United Wiadomo, kto jest numerem jeden I kto podejmuje decyzję No tak, znaczy, że to tak. nie ma wątpliwości, tak, nie ale, ma wątpliwości. Tak, ale szatnia... A tutaj te wątpliwości zaczynają się pojawiać no. znaczy, szatnia, ale... Musimy sobie zdać ale... sprawę z tego Kto jest numerem jeden albo, Hameście, jest trener, taki... albo jest trener, albo jest... Też... Ale też powiedzieliśmy, nie, tak. że czym innym jest. Praca w klubie, a w czasie nie na reprezentacji. Na Są Ale w reprezentacji ludzie, też, też, też, też, też to musimy na kogoś postawić. No. No właśnie, o, o problem polega na tym, że stawiamy na wszystkich zawodników, w tej chwili mam takie wrażenie, którzy są z jednej foremki. Tak? Są tacy, że nie wychylają się, wykonują, o tym, że wykonują polecenia. Chodzi mi o profil wszyscy psychiczny. Wszyscy razem na smudę. Tak, ale to ale wiesz, my, nie, my nie wiemy, jaki smuda ma warsztat, stawiając na niego. Tak? My, my go oceniamy po wynikach klubowych. On nigdy wcześniej żadnej reprezentacji nie prowadził. Oceniamy, wiesz, tam, Kluby też się rządzą swoimi prawami. Tutaj dopiero jest w klubie jest sytuacja, że starsi rządzą. I wiemy, w każdym klubie, który prowadził Smuda była taka sytuacja, że tak naprawdę trzech, czterech najstarszych piłkarzy rządziło szatnią i to oni decydowali, czy można sobie pozwolić na wyjście na piwo, czy nie można. Kto te piłki nosi następnego dnia na treningu, a kto ich nie nosi. Kto lata z wodą, a, a, a, a kto nie i tak dalej. Nie? Tutaj to, co Marcin wiedział, że Włakow ewidentnie i Boruc to był człowiek, który mieszkał z nim w pokoju. On za jednym zamachem, przy jednym wyjeździe pozbył się dwóch zawodników, którzy tą szatnią trzęśli i mieli najwięcej charyzmy. Sami na treningach reprezentacji widzieliśmy, kto krzyczy, kto, kto kieruje defensywą, kto, kto, kieruje, kto kieruje wszystkimi poczynaniami zespołu, nawet na treningu. Tak, nawet czasami widzieliśmy, jak. No dobrze, ale taki... przypomnijmy sobie sytuację reprezentacji Engela. Kto, kto, kto chciał do zieleni w sytuacji? Kasuj. Jak, jak, jak, oh, jak. To tak jak, no. straszne. No, ale ale kasowo. No, no, no ważna, no. ważna jest skuteczna gra zespołu. Ale to jest, to jest na, na takiej samej zasadzie, jak było z Engelem. Zauważ, że brakuje jednego Tomasza Iwana i nagle ci starsi mu się zbuntowali. i Co się stało? Na no bo, bo trener I ci, musi i wiedzieć kogo, kwestia, i kogo teraz... zostawiać, nie, nie, a kogo nie, nie, nie. nie. Kwestia jest tego, no zaraz, albo ma zabierać najlepszych, albo ma z, z, z, zabierać tych, których wybiera starszyzna. W tym momencie Tomasz Iwan nie mieścił się w składzie. Miał go zabrać? Nie, to Przepraszam, tylko, że nie powinien wie, się zgłtować. A, a pamiętasz, kogo wziął za niego? Przypomnij sobie. Nie pamiętam. No. Paweł Sibik. Paweł Sibik pojechał. No. Powiedz mi, co wniósł Paweł Sibik, który nie zagrał ani minuty. No zagrał w meczu no, z, z, z, z USA po z USA, no, tak, Paweł Sibik co wniósł oprócz tego, że trener rozwalił drużynę, nie biorąc Iwana, którego mógł trzymać w szatni. Tak Cały jak śmika. Tak, tak, jak mógł rościć ręczniki. Trzymał śmika przez, przez te trzy mecze. Ważna na ławce, jest równowaga. Co... To jest zespół, który składa się z dwudziestu kilku silnych osobowości, ludzi, którzy są na pełnym testosteronie, walczą czyli o to. Czyli każdą generalnie pilkę. rzecz biorąc, nie trener ustawia skład, tylko starszyzna. Nie, trener, ale, nie, to ale, jest, ale, jest, ale trener ma... Ale jeżeli ale nie trener, zabierze, trener, to ten trener musi brać pod uwagę. To musi brać siły. Na tym nie ma odpowiedzi jednej. No, nie kopij się jest ale w którymś momencie trzeba ktoś musi podjąć decyzję to jest takie... i bierze odpowiedzialność. Bierze jest... ją trener. Pierwszą podstawą od sobą odpowiedzialną w futbolu no, tak oczywiście, naprawdę jest tak. trener. Oczywiście. Więc trener musi podejmować decyzje. No, Więc jeżeli trener mówi, że nie chce Tomasza Iwana, a chce Chibika dlatego, bo tak. No, to popełnia błąd. Ale to zweryfikowało jego wyniki później. Ale to rozwaliło jemu reprezentację. Starszyzna mu rozwaliła tę reprezentację. I tak samo jest. Sam sobie rozwalił nie Aha, starszyzna no. wywaliła Iwana. on no. wywalił hmm. Iwana, który był ogniwem spajającym być może tą drużynę, no, o, czym miał, mówi... o czym mówiło bardzo wielu piłkarzy, że Iwan trzymał atmosferę w zespole razem ze Świerczewskim i z kilkoma innymi piłkarzami. No, chodzi, mi o to, chodzi mi o to zaraz, Bo przed chwilą rozmawialiśmy o Fergusonie i to, ktoś musi podejmować decyzje i ktoś jest odpowiedzialny za reprezentację. Ale ten, nie ktoś, ten piłkarze... musi sobie, ale ten ktoś musi sobie zdawać sprawę, czym jest grupa ludzi. Nie musi na sobie darmo, z tego Nie na zdaje sprawy. się mówi, że piłka nożna jest sportem zespołowym. zespołowym. To nie oznacza tylko, Trzeba że powinien się. podejmować decyzje, grupie, ale, po nie rozwalać, ale nie rozwalać grupy, nie rozwalać atmosfery w drużynie, bo bez tego nic się nie osiągnie. No i Ferguson je, to wie. A... Engel wydawałoby się, wydawałoby się, że wiedział, wiedział. przez całe eliminację i nagle dostał jakieś zaćmy przed wyjazdem. No, na nie widzicie na, na w ogóle tej, tej piłkarzy, że nie powinni się tak zachować? Ernest. No nie powinno być takiego każdy, zachowania. Każdy z, każdy z piłkarzy to jest. Indywidualność, która w zespole hmm. zachowuje się inaczej, i albo się umie ich po albo nie ewidentnie się wtedy zbuntowali po prostu przeciwko decyzji. no. Ale... Mhm. no nie, no, To, to, to znaczy... się zbuntowali, no pojechali na mistrzostwa to no nie tak, że zbuntowali, tak. Tak, no trudno, żeby nie pojechali. No. No, no, więc wiesz, A zagrali, nie, no, jak zagrali. No. No, wiesz, no. No, zagrali, jak zagrali. Wiesz nie ma żadnej pewności, no. że z Iwanem zgraliby lepiej. To, to, nie to ma. równie dobrze. Ale na pewno e... nie zwalaliby tego na decyzję trenera, że wziął Pawła Sibika, o którym wszyscy zapomnieli natychmiast po tym, jak zagrał mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt nie pamięta, ja pamiętam, że na Cyprze i tyle. Już liczymy się biednego To nie jego wina, że go powołał Engel na mistrzostwa. Nie nie powołał, to też bym pojechał. Chodzi mi, że jest butelka by pojechał. Ja uważam, że w tym momencie jak na tymi mistrzostwami, to zawodnicy nie nie Oczywiście, masz rację, że to jest wina zawodników, że zagrali słabo na mistrzostwach świata. Ja uważam, że powinni akceptować decyzję trenera. On jest tutaj prezesem tej firmy. Trener ponosi odpowiedzialność ale za wyjazd firmy, Dokładnie. Nawet ale... prezes firmy, jeżeli popełni błąd polegający na tym, że zwolni nie tylko kogo trzeba, to to jest jego błąd. Krótka, krótka sprawa, to nie jest tak, że jeśli kolektyw, masz grupa ludzi to są pionki, które można przestawiać tak jak się chce. Dobry menadżer wie, że właśnie tak nie jest, że trzeba patrzeć jakie są układy między ludźmi, kto jest właśnie liderem. No, ale grupie. u nas się właśnie zwalnia prezesów, tak naprawdę. Pokaż mi trenera, który yy, yy, jako trener Jeśli tego, prezes, jeśli prezes nie firmy na przykład wywala pracownika, który jest, nie wiem, I on jakąś tam duszą to... towarzystwa i trzyma ekipę właśnie w dobrym, nie wiem, w dobrym nastroju, w dobrym humorze ludzie przychodzą do pracy z chęcią, bo chociażby dlatego, żeby spotkać tego gościa, bo on ich rozśmiesza. Tak? I nagle prezes wrzuca tego gościa z firmy i nagle okazuje się, że przychodzisz do pracy tylko po to, żeby pracować Nie, no, tak? nie, chodzi, nie chodzi Teoretycznie o to. Norma, no, po to przychodzisz do pracy, żeby pracować za, tak? to ci płacą. za to ci płacą Ale nagle się okazuje, że ludzie przychodzą do tej pracy Z mniejszą ochotą, nie chce im się pracować Nie chodzi tylko i wyłącznie w całej tej dyskusji o to Że jak dwa lata temu Kiedy Smuda zostawał trenerem polskiej reprezentacji I za Smudą Opowiadali się wszyscy dookoła bo taka jest prawda. No, nie mógł, smuda no to się Zdecydowana no, większość, no. większość. Pamiętam, jak, jak płakaliśmy o Majeskim i tak dalej, i tak dalej. I że tak naprawdę smuda będzie najlepszym rozwiązaniem. I, to, i chodzi no, mi o konsekwencje. Nie mówi, nikt nie mówi, że smuda jest złym rozwiązaniem. nie. nie. Chodzi Nadal. mi o, o pewną konsekwencję, że od początku była mowa, że. 2012, że Smuda prowadzi reprezentację, on ją buduje na 2012, no tak, więc, tak więc on decyduje tak o jest. tym, jak ma wyglądać ta reprezentacja. Ja jest, no I to oczywiście. ma być jego, to jest, jego, no, jego wybór. No i tak jest. To no jest no to, jego wybór. No właśnie. Więc to ma być jego wybór, a nie wybór piłkarzy. O to mi chodzi. No tak, tylko że. No, a a, my, my a tylko naszą rolą jest tutaj. Yy, powiedzieć, powiedzieć wybory, że może w tej że nie moim zdanie to ja ten błąd. Ten temat, to jeszcze błąd. Piłkarze to nie są pionki. To nie jest tak, że. Bezosobowe, bezosobowe pionki. To, to nie są kapsle, które, które, które, tak, tak, tak, które można stawić w jakikolwiek sposób. No dobrze, chce. ale Smuda może też ich dobrać tak, jak mu pasują. Owszem, może, no. ale jeżeli, A nam się to może nie podoba. nie, Ale to też może być tak, też. że taki układ piłkarzy jak pasują, jeżeli, jeżeli trener dobiera ich tak jak im, jemu pasuje i okazuje się, że ten kolektyw w tym momencie pada, to znaczy, że jest dupa, a nie trener. Krótko. Po prostu. Oczywiście no. może zrobić z tym jak chce, tylko że to znaczy, no że, dobrze, tylko że, że nie jest dobrym trenerem. Weryfikacją, weryfikacją Będzie z modułu, jak i punkt jak chce się Tak, tak, no obrać. To, to, jest, tak. My, to nie jest obecna atmosfera my, i jakieś tam owszem, my wyznaczamy po prostu, zdania. A my tylko, no, mając jakieś doświadczenia z oglądania futbolu czy z grania samemu w drużynach amatorskich mniej lub bardziej, po prostu wyznaczamy pewne ryzyka i zagrożenia również, dla, dla po, powodzenia również, tego tak, projektu. Również z oglądania reprezentacji także na treningach i w takich sytuacjach. Ja, już abstrahując od całej tej historii, ja po prostu nie wierzę, że, że Waków z Borucę są uzdrowieniem dla naszej reprezentacji. Nie, no, ale to nie ja, chodzi o uzdrowienie. Nie, mówimy, mówimy, mówimy, o, mówimy o pewnym no, modelu ja postępowania. waków regularnie się pojawia w naszej reprezentacji. No jako rozmowa. przykład. Jako taki przykład taki najbardziej no. e, spektakularny. tak, A, Ale takich... No, Ogólnie. No generalnie, generalnie w jednym zdaniu można Spesnia. powiedzieć tak, że y, Smuda lubi piłkarzy pozbawionych jaj, No po prostu, tak? którzy się go słuchają, się i go i słuchają to, wypełniają to, to, jego polecenia, okay. chodzą jak w zegar. I, tak? I może, niekoniecznie. Może, mówię, się, nie. może, ten może ten model się model. model się to jest ja sukces. Widzieliśmy na przykład podstawę Pawła Broszka na treningach. I, i dyskutowaliśmy, jak nie mógł zrozumieć prostego, prostego przekazu, że jak traci piłkę, to się cofa 3 metry i broni razem ze wszystkimi. I regularnie tego nie robił. I nie ma go. No dobrze, no, ale ale nie są, ale... I zauważ, o, o, o niego nikt z nas nie płakał. I nie ma o nim dyskusji. No, tak ale następ, wiesz W tej sytuacji, kiedy, kiedy trener pozbywa się kolejnych piłkarzy, nie ze względu na to, jak grają w piłkę, bo na pewno Borucowi, czy Żewłakowowi w tej chwili, przykładowo, czy Peszce, no, nie można zarzucić, że grają gorzej od od swoich kolegów. Pozbywa się ich dlatego, że mu nie pasują charakterem. do To, co Domenekowi wszyscy zarzucają, że, że mu charakterem czy Ale horoskopem. Ale jest dobrym piłkarzem i zawsze grał dobrze. Kwestia jest, kwestia jest tego, że tak, też tylko, mu nie pasuje, że, tylko, bo go nie słucha. Tylko, że ty jak jesteś w zespole, zobacz, Małecki nawet szans nie dostaje, żeby grać, dlatego, że jest pyskaty. Tak? Co to jest za wada zawodnika, że jest pyskaty? to ma z mo może z Kneblem biegać, to no, nieistotne. Nigdy nie wiesz, jak jesteś w, w takim zespole, czy ty nie będziesz następny, bo podpadniesz tym, że wypiłeś jedno wino w samolocie za dużo, albo źle się odezwałeś do kogokolwiek z zespołu, on to usłyszał, albo może sobie po prostu wymyślił to, że, y że, że ty mu nie pasujesz. Czy to będzie Grosicki, czy to będzie Jeleń, czy to będzie ktokolwiek inny, kto akurat y będzie miał coś do powiedzenia. Jak ty masz Akurat to, no, do powiedzenia, to ciężko No, no tak, no ale ja, no albo Dudka, no nie wiem, on jest na przykład, no wiesz, tak? ja na przykład Jak masz potrafię... funkcjonować w zespole, w którym się nie czujesz pewnie. No dobrze, no ale jeżeli ja potrafię się nauczyć tego, że jak jadę gdzieś do pracy, i nie pije przed pracą. I nie pije w czasie pracy. Ale kto mówi o piciu? To piłkarze wylatują za to, że za dużo mówią. A nie dla, za to, że za dużo piją. Aha. No ja no. słyszałem przed chwilą, że wypijesz jedno wino za dużo. I za to no, też wylatuje. No wiesz, jak posłuchasz ile wypili tego wina w czasie po całej podróży ze Stanów. To był pretekst do tego, żeby wylecieli akurat ci a nie inni. No dobrze, bo, no ja po prostu. Bo się po nie... 125 gram to jest, to, mówmy się, mniej niż my dzisiaj w czasie podcastu wypiliśmy. No, oczywiście. siebie. Tak. <laughs> ja wypiłem bardzo Halo. dużo. <laughs> Pół litra jabłkowego. Ja czu, ja Także uważam, że, <clears throat> że wiesz. Ja, ja uważam, że, że, że z punktu na przykład, znaczy w tej akurat sytuacji picia i tak dalej, uważam, że. Chłopaki mogli się powstrzymać. Dobrze, słuchaj, zamykam, wiele zamykam tak ten biło. temat. Zamykam ten temat. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia? Dykteryjka, tak powoli musimy kończyć. Wiedziałem, że mi to wypomni. Ja no. Powiedziałem, że dwie godziny temu. Dwie? Już dwie godziny? No, w zasadzie. No, o, a będziesz miał cięcia? No, może wytnij tą, tą ostatnią rozmowę. O nie, tak łatwo nie. to nie. będzie Wytnij tylko to, co ty mówisz. Nie, to, to, to, to, to, to bez by... sensu. Wszyscy musieli ze sobą zgadzać. Nie, no w zasadzie, w zasadzie nie jest bez sensu. Dobrze, no, no, tak jeśli tak nie jest dyskusja. Nawet dosyć, na ten temat się musi Nie doszliśmy. To na pewno wadne ale, ale dlaczego wychodzicie, z założenia, że ja się kłócę, a nie wy. Dobrze, słuchajcie. No dlaczego? Bo my jesteśmy radą drużyny, a ty jesteś juniorem. A no właśnie. A, ty biegasz a, no, właśnie. a, no, właśnie. a no właśnie. To ty się kłócisz. E, Bo dobrze. tak. To, okay, okay, już. Okay. To, to, to ja kłótliwy. Po ty jesteś najmłodszy. No trudno. Masz przez ranę. Chyba, chyba żartuję. To co, jakaś dykteryjka na koniec? Mm, nie, nie. nie. Więc to tak zupełnie nic? Nie ma no Nie mam żadnej koncepcji. Nie Nigde, Ale to nie musi być ze nie, nie wiem, czy widzieliście, co jest zamiast na Skałka. Oni Ja nie chcę dykterii kieleckiej. AGD. Skate Skatepark. Ja to obok wybudowali. Dlaczego? No, no. Ja no, Czy są gorsze dykteryjki kieleckie od warszawskiej Właśnie. Przepraszam bardzo. Chociaż się nie podoba warszawskie. raz się zmienił tutaj. Okay. Tak. Ale jak Uf, jeden A co jest zamiast na skałka w Warszawie? Mogę odpowiedzieć. Jest w tym lepsza że to nie chodzi o dykteryjki warszawskie albo kieleckie, chodzi o to, że w tej waszej skale. To 99% naszych słuchaczy nigdy w życiu nie było i nie wie, gdzie ona jest, łącznie ze mną. A a, a, a byłeś a, w Himalajach? No. Nie, o Himalajach nie rozmawialiśmy no, ale... 99% to znaczy, naszych słuchaczy też nie było w Himalajach. Tak, 99% jestem... naszych słuchaczy nie wie, gdzie są Himalaje. A, a, a, ale gdzie jest ciemnoskałka już wiedzą, a, właśnie jest? nie wiedzą. Ale wiedzą na są Kielce, tak? Zboru, tak? Nie, w Warszawie to, w też W Warszawie w też, w w też w wielu z naszych słuchaczy nie było, a o Warszawie często rozmawiamy. No, no. Bo tu mieszkamy wszyscy. No, a My a nie mieszkali... mieszkamy w skinie No, skału, tr no. Ale trzy czwarte z nas długo mieszkało w Kielcach. A ty w Ostrowcu? W ja Ostrowcu to ja dwa tygodnie spędziłem, jak no, się wystarczy. No wystarczy. No. Masz w dowodzie. Trudno, żebyśmy Już mówili o Lublinie na przykład, no. bo my tam nie byliśmy na przykład. Ja przecież znam piosenkę ja w proponuję, żeby nasi słuchacze Lublin, zamieścili. w. Kochany Lublin. Ja, ja na przykład w Lublinie. A ja na przykład byłem roku. w Himalajach, A nie byłem w Lublinie. A ja gdzieś przeczytałem bardzo brzydki dowcip. O, o Lublinie? Lublinie? <laughs> nie, bo, nie wiem dlaczego, ale mi się przypomniał. <laughs> A taki, że możesz powiedzieć, czy że nie możesz? Mogę, bo ja jest też, strasznie jest ciężki. Ja, ja też dam parę strasznych, ale takich, ale że ja nie, wiem, że, czy że to nie nas, można powiedzieć. U nas to było gdzieś na tym o, o ruskim generale? No, było w Polsce paru ruskich generałów. Nie, nie, no, na ba, nawet niektórzy byli ministrami obrony. To u nas na, na forum podcastu było o ruskim generale, co to wrócił w nocy, kompletnie pijany z imprezy, rano wstaje, głowa go boli. Patrzy, Ruski generał pijany, sytuacja Kompletnie wstaje otwieracz, a tu jego ordynans z żygowiny, mundur generalski czyści no może to, to, to jest bardzo ciężki dobcik. no i no i mówi no, który będzie sam siebie wycinał że, no. Potem jeszcze no, nie wie ile no, no, dajcie sprawa. mu powiedzieć no, bo no, jestem ciekawy no, bo że taki ciekaw taki generalski. Generalski. No. i mówi co to zrobić żeby nie stracić autorytetu swojego generalskiego wobec adiutanta i mówi ci młodzi to nie umieją pić widzisz wczoraj taki porucznik po prostu mnie całego obrzygał A, na to mówi adjutant, faktycznie nie umieją. Wspadnie panu generałowi A. też na sraun. <ścoughs> <śm> O, taki bo... Ciężki. Ciężki życie wydoby. Już wiem, dlaczego do Rosji nie jeżdżę. Ojej. To nie, to po tym już nic. nic po nie, tym nie, już nie, nic szkolenie. To to, to Rzeklamy się. Są takie momenty. Takie. Ja są, są takie momenty w życiu żołnierza, że należy ja to po prostu się poddać. Ale też nie wiem, nie chcę wiedzieć, co ty przepraszam, w ogóle. Na pewno nie na murze. <głos> nie. <głos> Ale zacny dowód. Dobrze. To teraz to, już to, co, ten twój był trudniejszy, bo wyobrażam sobie, że już teraz leci ee, muzyka. Nie, mój się nie daje. To ja powiem taką <głos> krótką historię z życia wziętą na temat mojej osoby. W takim razie, jak tutaj została w podcaście, skoro już wiemy, że ja jestem kutliwy, to było tak, że mój serdeczny przyjaciel mówi do swojego brata Tamka Wiesz, co, Tomek? ty to jesteś kutliwy. Ja jestem kutliwy! <głos> no proszę. Odważna teza Dobrze, słuchajcie, kończmy Żegnamy, drodzy słuchacze, za tydzień Obawiam się, że będziemy nagrywać bez redaktora Zawady tak? Gdyż będę na, na stadionie Mestaja No to z kim ja się będę kłócił? Z nimi A, Oni to nie są kłótliwi ty, My nie ty jesteśmy, jesteś jesteśmy kutliwy. Ja nie jestem kłótliwy? Ja, nie jestem kłótliwy? No, ja z Mestaja będę powiewał jak, tak Będę słabo. powiewał flagą Żegnają się But ale to, ale będziesz, będziesz, będziesz miał subiektywny podcast sportowy. Tak. Będzie mnie widać w telewizji polskiej. A właśnie, jeżeli jutro będzie redaktor telewizji Zawada w telewizji polskiej nie powie, że jest subiektywnego podcastu, nic sportowego innego nie sportowego. powiem w ogóle w telewizji polskiej. To co tak więcej, a nie będzie podpisu, że jest subiektywny podcast sportowy. Ale ja nie odpowiadam za podpisy. Nie Było powiedz, że, że, że jak nie to ci mikrofon. To mów to drugie spotkanie? Nie mowa. występujesz. Mów. O, kim, będę, o czym ty będziesz tam będę, opowiadał? W sobotę będę w tvp Info. opowiadał o. Będę mogą w z Realem będziesz, Giernikarze będziesz bądziesz, bądziesz, bądziesz mówił tak, w meczu Barcelony subiektywny podcast sportowy, z Realem subiektywny podcast sportowy na stadionie subiektywny nie, nie, skoro, podcast skoro, skoro wszyscy dziennikarze mogą być podpisani z jakiej gazety podchodzą i czym się podchodzą do tego meczu podchodzą do tego meczu z jakiej gazety no tutaj może być z, jakiej, z, z, z jakiego podcastu podbiega redaktor ale już nie podchodź że szybciej. Szybciej. szybciej ale będę tam z kibicem Realu Madryt też i też go przedstawię, że jest z obiektywnego podcastu. On to A musi mieć, niech będzie miał naklejkę na czole, że jest tam oko, SS taki mały stary. Tak. Bo trzeba było koszulki, koszulka będziesz wystąpił o, o, w koszulce z napisem subiektywny podcast. Cholera, zrobię sobie flamastrem jak Messi. No. <śmiech> dokładnie I ściągniesz koszulkę. Tak? I, I, jak, nie, jak, pod, Zostanę, jak jakieś udane zdanie powiesz to podciągniesz jedną koszulkę, którą <śmiech> byś miał w Barcelonie i tam, no, bądź, bądź, bądź. Bądź. Bądź. tam będzie napisane subiektywne podcast. To będzie najsłynniejsze świętowanie w historii udzielania wywiadów. Ale to musi zrobić za każdym zdaniem, któremu się uda. Ale to wychodzi z założenia, że będą zdania, które mu się nie uda tej riposty. z koszulką na stałe na na głowie. <laughs> Dobrze, kończymy. Żegna się kłótliwy Ernest. Kłótliwy Ernest. nie, nie I kłótliwy Ernest. GOL! Nie! Nie! GOL! Nie!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 Zepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój kapianie? Turku, kończ metr! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. Zaprawia swą elegancką fryzurę do Łukapińskiej, a tymczasem wypił ty terytorium serwis